Witam Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko, odcinek 403. Ja nazywam się Damian Feloka-Dachman i ze mną jest Ryszard Hojnowski aka Rysław. Witaj, Ryszardzie. Witam, witam wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie. Dawno mnie nie było, w końcu się pojawiam. Dziękuję bardzo za zaproszenie do kolejnej audycji. Długa, długa przerwa była, bo tak, tak jubileusz i trochę tak odpoczywania i... Ja i tak. rozumiem, miał, miałeś już do, do dość głosów znudzonych słuchaczy, że, że chcieliby coś z akcją, że, więc postanowiłeś odsunąć mnie na boczny tor, ale że zbliżają się czasy teraz świąteczne, będzie można z, z poleżeć do góry brzuchem i z tym napełnionym brzuszkiem troszkę właśnie tak odpocząć i może zapaść w sen zimowy, to nadaje się do tego dosyć dobrze. Ja w ogóle nie mogę się tych świąt doczekać, bo to wreszcie będzie taki okres, że będę sobie mógł ponadrabiać parę rzeczy, parę gier jakichś, parę książek. W ogóle to jest... To się tak wydaje, nie? Ale tak szybko przeciął ten 2017 rok i to jest taki rok, w którym było naprawdę mnóstwo, mnóstwo fantastycznych gier, filmów. No, byliśmy zajęci właściwie cały czas popkulturowo czymkolwiek. W ogóle w tym roku po raz kolejny, to już chyba drugi albo trzeci Kickstar Kickstarter zdobył e, Siódmy Kontynent e, i nie tylko chyba, gl i Gloomhaven no też, i, też był Nie go... tylko Siódmy Kontynent, także, którą to grę dostałem niedawno całkiem i jest to gra absolutnie. Czy to jest Gloomera. największe pudełko gry, do gry takie jako jedno? nie? Bo wiadomo, że jak Fantasy Flight Games wydaje jakąś grę, to później co miesiąc jest jakieś takie wielkie pudełko z dodatkami, ale. Tak, Jak... to jest, to jest większe, większe pudełko nawet niż Twilight Imperium trzecia edycja, która miała ogromne pudełko. Wow. To jest większe pudełko, znaczy yy, y, możliwe, znaczy tak, Twilight Imperium trzecia edycja i StarCraft, yy, świetna gra, która niestety poszła się paść, że tak brzydko powiem. się tylko w Korei. Nie, nie Star Star Starcraft to gra, która znakomicie się sprzedała. To jest szybciutka dygresja. Ale... St Starcraft, gra planszowa, to była gra na licencji Blizzarda, wydana przez Fantasy Flight Games, w wielkim pudle. Bardzo, bardzo dobra gra, mhm. która niestety doczekała się tylko jednego dodatku, czyli Brood Wars i później Fantasy Flight Games straciło licencję. I gra była bardzo dobra. Bez tego Fantasy Flight Games postanowiło wykorzystać system walki, czy też mechanikę, nie, nawet nie tylko walki, tylko samej rozgrywki. Po drobnych zmianach została ta mechanika wykorzystana w grze Forbidden Stars, czyli Zakazane Gwiazdy, która była znowu na licencji Warhammera 40. Również świetna gra. O, I kierze, fantasy, fantasy Flight Games przestało mieć, znaczy nie wiem, czy straciło, czy, czy jakby już nie chciało mieć licencji z Games Workshop na Warhammera, i w tej chwili, podejrzewam, pojawi się kolejna gra, wykorzystująca tę mechanikę, jako pewnie w jakimś innym świecie. Może nie w świecie Star-Trek'a. Nie, oni Star-Trek'a nie mają, natomiast mają od wielu lat i z sukcesem uprawiają licencję na Gwiezdne Wojny, więc może... nie no, nie zdziwiłbym się. Tylko, że w Gwiezdnych Wojnach jest taki mały problem. W Gwiezdnych Wojnach masz dwie frakcje w zasadzie. Masz dobrych i złych. Lub też, patrząc z drugiej strony, masz praworządnych i niepraworządnych, albo... Chaotycznych i neutralnych. Czy znaczy bardziej może zróżnicowanie jednostek, którego tak nie ma, tak jak na przykład jest w StarCraftie, nie? Że protosi, Zer Zer zergowie, y teranie, to, znaczy to każdy jest no... jakiś inny, nie? Znaczy, moim zdaniem, właśnie problemem Gwiezdnych Wojny jest to, że tak naprawdę masz te dwie frakcje, teraz ma, być gra figurkowa, też ma być frakcja, bodajże, tych, Legion właśnie, nie, nie, nie. Tak, Legion, tak, Gwiezdnej Wojny Legion. I ma, być chyba frakcja łowców nagro, czyli ma być Rebelia, Imperium i łowcy nagro, co jest takie doszywane, no, mm -hmm. Ja bardzo lubię Gwiezdne wojny, ale jeśli, gdy miał wybierać świat, w którym żyję, to nie byłby świat ja, ja powiem wojny, raczej. Z, zbyt, jakiegoś... mało, zbyt mało się dzieje takiego właśnie, wiesz, na, na pograniczu. No nie? Jak to Chyba, powiedzieć. znaczy, możemy zbyt mało wiemy, mimo że tego rozszerzonego uniwersum całkiem dużego, które z drugiej strony zostało też skasowane, więc tak naprawdę. A już legendy są, to już wiesz, to już mity, że tak naprawdę tak. nieprawda. Tak naprawdę nieprawda. Ale wracając do Pudła. Do, do pudło. Gloomhaven. Pudło Gloomhaven to jest, jest trochę krótsze. Nie jest tak długie jak Pudło do Twilight Imperium 3 do Starcrafta. Natomiast jest tak chyba dwa razy wyższe i tak mocno cięższe, ponieważ waży 9,5 kg. Ale dlaczego ono jest takie wielkie? Tam, co oni tam poukrywali? Tam że... jest mnóstwo. Tam jest mnóstwo kafelków terenu, z którego składa się modularnie ten teren. Mm -hmm. No i tutaj kawałki są dosyć grube. Jest mnóstwo kart, jest mnóstwo postaci, jest troszkę figurek bodajże 18 figurek. Jest mnóstwo różnorakich znaczników. No, Wszelakiego dobra jest bardzo w tej grze dużo. I teraz nie to... potrafię podnaleźć po polskiego odpowiednika. Dungeon Crawler, czy coś na stylu? Czy... Tak, znaczy no, ten, podziemny pełzak, tak? Tak. <laughs> znaczy niekoniecznie, niekoniecznie podziemny, ale w zasadzie peł... no, niekoniecznie też pełzak, bo to jest moim zdaniem bardziej coś w stylu, e, ja wiem, e, Final Fantasy Tactics, i gier taktycznych tego o. typu. Aha. Czyli masz drużynę, masz... E, przed sobą przeciwników, masz jakiś problem taktyczny, który musisz rozwiązać wykorzystując karty, które masz na ręce, ponieważ system walki jest bezkostkowy, jest oparty na kartach jest, jest oparty na współpracy, gra oparta na współpracy. W każdej rundzie zagrywasz dwie karty z, z tych, które masz na, na ręce. Wybierasz kartę, która jest główna i której inicjatywa będzie używana, ponieważ każda karta ma różną inicjatywę. Te, które mają niską inicjatywę, czy też pozwalają na wykonanie szybkiej akcji. Te akcje są dosyć słabsze niż te, które ma, czy których inicjatywa jest wyższym numerem. Mhm. Więc zagrywasz dwie karty i wykorzystujesz górną akcję z jednej i dolną akcję z drugiej, ponieważ każda karta ma dwie akcje górną i dolną i, i ty możesz wykorzystać górną i dolną, czy górną z jednej, dolną z drugiej. Kolejność ustalasz sam, którą chcesz, jak chcesz, żeby to wyglądało. Natomiast kiedy dyskutujecie o podjęciu akcji ze swoimi towarzyszami, to nie możesz im powiedzieć, jakie masz karty. Możesz ogólnie objaśnić, tak, nie możesz po, po, posłużyć się nazwą umiejętności, ani powiedzieć, zaatakuję w siedemnastce i zrobię to i to. Mm -hmm. Możesz powiedzieć na przykład, postaram się zaatakować jak najszybciej, nie wiem, uderzyć tego i później przejść, rzucić krzesłem w, w tamtego. <laughs> i wszyscy razem zagrywacie karty, potwory też zagrywają swoje karty też mają swoje inicjatywy, odsłaniamy i widzimy jaka, jak, jak się ustala kolejność i może dojść do bardzo ciekawych <grych> sytuacji wtedy. No i, i Ale właśnie to jest w ogóle taka gra, której wcześniej, nie, znaczy nie wiem, taka mechanika, na którą wcześniej nikt nie wpadł, czy po prostu ta gra no tą mechanikę bardzo dobrze rozwija i dodatkowo jest, jest tak, bo mi się wydaje, że ona też bardzo ładnie wygląda, nie? że to chyba też ma swoje swoje znaczenie ale czy to w ogóle, nie wiem, co jest takiego w niej wyjątkowego, no bo ro, rozumiem, że, że walka może być interesująca, ale ale coś musi być jeszcze takiego, że sprawiło, że po prostu ludzie oszalali na jej punkcie i tak jak wcześniej rozmawialiśmy, znaczy przed, przed nagraniem, zaraz, przed nagraniem, ona zdobywa szturmem rankingi wszystkie gier planszowych mhm. i, i szczególnie to najważniejsze, więc... w tej w tej, chwili, bo w tej chwili w Gloomhaven jest na drugim miejscu ogólnego rankingu board game Czyli jest na drugim, wśród tam kilkudziesięciu tysięcy gier planszowych jest na drugim miejscu w ogóle. I mm -hmm. prawdopodobnie nie zdziwił mu się, gdyby jeszcze w tym roku znalazła się na pierwszym, na pierwszym jest, jest, jest pandemia. Um, A ta Legacy yy, czy zwykła? Chyba Legacy. Hmm, chyba Legacy. I. Yy, yy, no cóż, co, co jest takiego w Gloomhaven Oprócz tego, że jest bardzo dobra, przemyślana mechanika. Jest także bardzo fajny świat, niesztampowy nie świat fantezy, są niesztampowe postacie fantezy. Jest też świat, który się zmienia, jest nieprawdopodobna regrywalność, ponieważ masz tam 90 scenariuszy startowo, plus jeszcze masz scenariusze solowe, masz nie, jakby to powiedzieć, naprawdę niesamowicie poprowadzony rozwój postaci i, i pomysły na rozwój, ponieważ kiedy zaczynasz grę i tworzysz sobie postać, to dobierasz także kartę swojego celu życiowego, do którego hmm. dążysz. Czyli jest cała I... kampania rozbudowana taki Tak, taki... Jest, jest, rozbudowana kampania i wiesz, kiedy, i ten cel twój życiowy, kiedy do niego dotrzesz, kiedy uda ci się to zrobić, to wtedy wyobraź sobie, pakujesz swoją postać do pudełka i staje się ona impisem. Bohatera nie zależy. I od tej podciągasz po, otwierasz nowe pudełko zapieczętowane do tej pory Aha. z inną klasą postaci z zupełnie inną klasą postaci na starcie masz sześć do wyboru, masz sześć postaci do wyboru a 12 czeka na otwarcie no proszę Czyli... to jest taki trochę trochę no trochę taki legacy le, no nie, też że, że... Trochę, ale, ale trochę, nie ale nic, nic nie musisz, musisz nic targać, niszczyć, tak. Tak. tak nic nie musisz niszczyć. możesz są też są naklejki na na plansze, których, na których zaznaczasz nowe miejsca ale tak naprawdę łatwo je odkleić więc można mhm. je Jestem w wielkim szoku, jak, jak, zmi ponownie. jak zmieniło się granie właśnie w gry planszowe przez ostatnich kilka lat. I też chyba dzięki Kickstarterowi mimo wszystko, prawda? Bo, bo zaczynam. Kickstarterowi, nie, nie sądzę, znaczy, znaczy wydaje mi się, że Kickstarter, Przepraszam, że ci wejdę chodzi mi o to, że po prostu Kickstarter był takim, dał możliwość twórcom, którzy wcześniej się, nie wiem, nie odważyli wydawać naprawdę takich drogich w produkcji gier, bo, mm -hmm. bo, wiedzieli, że będzie ciężko je zrobić, że jakby, że te pomysły gdzieś były, kiełkowały, ale, ale jakby Kickstarter pozwolił no, moim zdaniem eksplodować grą planszowym, bo gry planszowe generalnie dużo lepiej sobie radzą. niż na przykład gry zwykłe, wideo na Kickstarterze. Wiadomo, że to też jest kwestia to. różnicy produkcji i zwykle gra planszowa jest już przygotowana, jest, jest, jest właściwie w prototypie gotowa, tylko chodzi o to, żeby w Kickstarterze zabrać pieniądze na, na masową produkcję. I, tak. i, I naprawdę wiele fantastycznych gier mamy dzięki Kickstarterowi. No, tak, tak mi się wydaje, przynajmniej tak to tak to widzę. Znaczy, z tym jak najbardziej się zgodzę, że jest y, bardzo duży, ciekawych gier Kickstarterowi, natomiast wydaje mi się, że ta eksplozja planszówek trwa już nawet przed Kickstarterem i mm -hmm. y, y, y, to jest tak, ja wiem, od 2010-2011, znaczy już wcześniej było, było coraz więcej planszówek, ale, ale ten, ten... Taki ten fenomen, sensu, u, Tak, fenomen się, się rozwijał znacznie bardziej. Targi Essen z roku na rok są coraz większe targi Westen to są największe targi gier planszowych na świecie. Taki Gamescom game tylko właśnie gier, dla gier planszowych, no to jest taki w zasadzie E3, dla, znaczy nie, w zasadzie Gamescom, tak, bo tam każdy może wejść, tak. Nie, nie tak jak na E3. I też w Niemczech. I też w Niemczech, i też w Niemczech, tak. Tylko, że nie wiem, czy Gamescom jest większy niż, niż E3, ale abstrahując od tego... Gamescom e... ma 300 tysięcy tak? gości, tak, tak. Okej, okay, tylko że no, na gm mało jest nowości, a, na, a, a, a w przypadku SN wszyscy się przygotowują. No, no na SM, oczywiście, tak. tak, tak. To już w ogóle Więc... taka estyma jest mieć właśnie produkt i prezentować go właśnie na na SN. I coraz większa z roku na rok obecność Polski, która staje się naprawdę bardzo ważnym graczem na mapie pla yy, planszowej, ponieważ coraz więcej dobrych gier pochodzi z Polski. Mhm. Y i to Kickstarter na pewno zmienił w, sposób, w ten sposób świat gier planszowych, że pojawiły się, pojawili się twórcy, jak wspomniałeś, którzy mogli teraz wprawić, ożywić swoje dzieła i, i je wydać. Na przykład właśnie autor Gloomhaven, Isaac Childs, który tam z... dzięki Gloomhaven chyba stał się także milionerem. E... Niech mu... Da, niech mu... Ja. Da, oczywiście, niech... To on, on Gloomhaven sam wymyślił wszystko od początku. E... Także opracował część rzeczy graficznie, do... do części rzeczy wynajął ludzi, ale jakby mechanika i świat i wszystko inne to, to jest tylko on. Mhm. E... I, I teraz zresztą z... kolejną grę na Kickstarterze ufundował, czyli Founders of Gloomhaven, która w przeciwieństwie do, do podziemnego pełzaka jest takim klasycznym euroobudowaniu te, tego miasta. Jak miasto Gloomhaven powstało. Yy, po Proszę, taki lore nie... się tworzy, nie? takie spin To jest bardzo ciekawe. Jest bardzo ciekawe. Yy, no i, no i dzięki, dzięki Ksetterowi można było... M, mogły zacząć pojawiać się naprawdę gry, które... Yy, który sprzedaż przedtem mogłaby być obarczona ryzykiem, ponieważ nie wiadomo było, ile osób na przykład kupi wypasione figurki, jakieś tak dalej. A tu się okazało, że tak naprawdę na kisetę, jest publika, która, dla których, dla której często gra nie jest ważna, no. ważne są, ważny jest sposób wydania, to jak ta gra się prezentuje, jak, jak, te, jak figurki wyglądają na stole, jak plansza wygląda na stole, gry, które, to, które nie, nie to, jest w Amerykanach, są... w Amerykan Traszach najważniejsze, Tak, prawda? tak, tak. Ale dzięki temu pojawiły się wiesz, gry takie jak Blood Rage, które jest, mm -hmm. oprócz tego, że jest świetnie oglądającą grą, to jest świetną grą. Firmy takie jak Cool zaczęły wydawać po prostu swoje gry na serterze, Nawet duże firmy niemieckie, takie jak Queen Games, które nie, ma, nie mają problemów raczej z zebraniem, czy po prostu z, z wydaniem swojej gry. Także... Przedstawiały je na Kickstarterze chyba jako forma przedsprzedaży, żeby dowiedzieć się jak, na jak duży odbiór mogą liczyć, bo to jest w przeciwieństwie do, do gier komputerowych, które jak się, czy konsolowych, jak, które jak się pojawiają na Kickstarterze, to naprawdę nie wiadomo czy wyjdą, mhm. to chyba 90% planszówek rzeczywiście wychodzi, bo, bo to są gotowe produkty i, i tak naprawdę zbiera się takie wstępne zamówienia pokazuje się ludziom, jak, jak dana gra wygląda, jak um, um, mogą wy wyglądać specjalne, przygotowane dla Kickstartera um, dodatki, czyli na przykład figurki, czy jakieś inne elementy. I, i, i dzięki temu rzeczywiście dużo gier zostało wydanych, ale no, powiedzmy, pojawiło się także sporo takich gier mniej ciekawych na Kickstarterze. No tak. Wydaje mi się, że Pro, pro, proporcje są dosyć równe, więc wychodzi trochę słabych rzeczy, ale wychodzi też mnóstwo właśnie rzeczy mhm. interesujących, które później stają się światowym fenomenem. No właśnie jak, ale jak też się patrzy na liczby właśnie wspierających niektóre gry. No. Ja nie wiem, nie znam liczb dotyczących Gloomhaven, ale Haven, ale, ale widziałem y, prawda, te, te, które, które dotyczyły siódmego y, y, y, kontynentu i tam tam dziesiątki tysięcy ludzi wsparło ten projekt, więc to jest, to jest niesamowite, bo to jest niesamowita sprzedaż w ogóle i dla gry planszowej. Ja nie wiem, jak... że gry planszowe są popularne, ale na przykład jak, jak, jakby tak popytać sprzedawców, ile w Polsce na przykład danej gry planszowej się sprzedaje. Jak, jak sobie tak naprawdę Galacta radzi. Ja wiem, że mm -hmm. jest duży problem, bo yy, szczególnie na przykład, jeśli chodzi o gry kar karciane, te wszystkie takie Living Card Games, które Fantasy Flag Games wydaje, jak Galakta je, je, wydaje w Polsce, tłumaczy, wydaje, żeby były wersji polskiej i tak dalej. Okazuje się, że to, że sprzedaż liczy się w setkach kopii. Czasami mm -hmm. nawet mniej niż, niż setka, więc, więc nawet nie pokrywają kosztów y, takich, jak, jak chęć y, z, y, zlokalizowania gry, przecież to kosztuje. I, I nawet ta sprzedaż tego nie pokryje. A co już mówię, o licencji, o innych takich elementach, które, które wpłyną w koszty. Znaczy powiem tak, w Polsce wystarczy popatrzeć na listę bestsellerów w sklepie Rebel, gdzie, gdzie zawsze widać, co się najlepiej sprzedaje. I w Polsce sprzedają się gry rodzinne, dziecięce. Tak, kakazone, agrikola, jakieś tam właśnie takie. Nie, powiem. nie, nie, nie, agrikola niekoniecznie. Sprzedają tak? się gry tak jak doble. O. czyli takie to, to jest ogólnie ogólnie przebój, nie, nie dziwimy się, gdyby nie wiem, e, okazało się, że że całe wydawnictwo leci na dobre głównie. Korteks, e, e, Domek, bardzo fajna gra. E, zdarzają się gry ciężkie, które nagle się e, okazują sukcesem, tak, tak jak jak reformacja Marsa, taka jak jak Kosa, Scythe, e, gdzie chyba już trzeci dodruk leci i, i, i gra się sprzedaje na pniu w zasadzie. Mhm. Więc, są, są, tytuły, które, tak naprawdę to trudno przewidzieć, bo są gry bardzo dobre, które powiedzmy sprzedają się słabiej i później trafiają na jakieś wyprzedaże, a są gry równie dobre, które nagle nie wiadomo czemu odpalają i stają się ogromnym sukcesem. Ja na przykład nie wiem czemu terraformacja Marsa stała się ogromnym sukcesem, bo to jest, chociaż to jest gra fantastyczna, to jest jedna z moich ulubionych gier. To, to, jest, to, jest cięż, to jest ciężki kawał gry, no, powiedzmy sobie szczerze. A ty, może ty, w końcu ten Elon ty... Musk i, i tak rozpropagował y, tą, y, tą wizję kolonizacji Marsa i Buzz Aldrin to samo, prawda? Bo Buzz Aldrin to jest w ogóle ambasador chyba y, tego wysłania tych ludzi wszystkich do no, tego Marsa, końcowania że ten temat jest taki żywy i, prawda, jak jest gra, to jest gra na czasie, jak to się mówi, i dlatego zachęciła ludzi do, do sięgnięcia. Nie, tak sp próbuję spekulować, nie? Temat ciekawy może, o to chodzi, że Mars, nie? No, nie wiem, może może temat dlatego, może dlatego że, że temat Mars, ale może dlatego, że ta gra została wydana w niskim nakładzie, szybko się wyprzedała i powstała legenda terraformacji Marsa. E, czyli coś, co e. jak robi Nintendo, prawda? Trochę zaniżymy podaż, żeby po prostu nakręcić ludzi. E. Tylko nie, tutaj chyba wydaje mi się, że to nie zostało zrobione specjalnie, tylko po prostu wydawca bał się, że gra się nie, nie sprzeda zbyt okay. mocno, a z, to była dobra recenzja i wiesz, i ci wszyscy też. Yy, gracze bardziej doświadczeni, których z roku na rok jest coraz więcej, bo jakby rynek się kształtuje powoli, coraz więcej gier planszowych jest, coraz więcej osób gra gry planszowe, coraz więcej osób też sięga po coraz to mhm. bardziej skomplikowane gry planszowe, więc ten rynek jednak sukcesywnie się powiększa i, i, i z czasem pewnie gier typu Terraformacja Marsa w czołówce będzie więcej, no ale to naprawdę dziwne, dziwne jak, jak ta gra akurat spaliła. No właśnie, bo tak... I bardzo się cieszę, bo naprawdę, jeśli nie graliście te reformacje marza fantastyczne. To właśnie tak się, tak jak mówię, ty możemy by polecić, bo Gloomhaven oczywiście można polecić, ale to jest praktycznie nie do, nie do dostania. Nie, nie, Gloomhaven, jakieś... Gloomhaven będzie w sklepach, o. na przykład mogę, mogę podać nazwę sklepu? Tak, bez oczywiście. To nie jest, jest sklep plansz, planszostrefa.pl mhm. i w plansz, planszostrefie.pl będzie chyba w styczniu, czy też w lutym dostępny Gloomhaven. Jest mhm. też chyba sklep, który się nazywa Mepl.pl i mhm. u nich chyba też będzie. Mhm. Więc, yy, więc w tych sklepach powinno być. No to świetnie, no to, to jest jakaś dobra wiadomość, bo czasami ktoś przegapi Kickstarter, a czasami są ludzie tak, którzy nie lubią Kickstartera, bo, bo uważają, że, że produkt musi być gotowy. A zanim się za niego zapłaci i tak dalej, i tak dalej. Ja to rozumiem, ale to jest dobra wiadomość, to jest dobra wiadomość, ale teleformacja jest ogólnie dostępna grom, tylko w niskim nakładzie, więc też nie zawsze w każdym znaczy, sklepie, ale... Teraz już można kupić teleformację, bo to tak. chyba trzeci, trzeci nakład, też wyelimin wyeliminowano wszystkie błędy, więc powinno być... Hmm. Uh, ja powinno pamiętam, być, jak było tak z, z Robinsonem Cruzeau a, a, a, i, i, i, i to było i przygoda na, na, na przeklętej wyspie, tak, tak się chyba nazywało? Czy... No, no tak, tak, ta gra Ignacy Ig Gotrzewiczka tak, tak, ona też była yy, yy, gdzieś mi się wydaje, że tą pierwszą edycję było bardzo ciężko dostać ja pamiętam, a że... nie wiem, bo akurat ja w Robinsona grałem tylko, tylko raz, grałem kiedy Ignacy pokazywał mi, mhm. yy, jako że nie jestem ogólnie fanem gier operacyjnych, zbytnio, mhm. yy, albo wtedy nie byłem bo teraz już troszkę się bardziej przekonałem to to, to, to Robinsona nie, nie kupiłem kupiłem za to pierwszych Marsjan tak i, I czyli jakby duchowego spadkobiercę Robinsona i o tak. proszę robię... Kolejna gra z Marsem, no to jest tak, jakiś taki tak. temat. Zresztą ja w ogóle I... y, takich takich gier z fluffem science fiction, ale właśnie takich nie typu właśnie Twilight Imperium, takich takich, m, takich naprawdę rozbudowanych euro jak to się powiedzie, tylko właśnie bardziej takich e, w, e, american trash science fiction mi brakuje ale to jest dlatego że ja po prostu nie mam takiego rozeznania, a, a to też nie jest tak że wejdziesz prawda na przykład na jest boarding tego gig i od razu dużo. widzisz jest i... bardzo dużo zine shift na przykład e... Co tam jest jeszcze? Znaczy, tak... Bo ja przeważnie się o... opieram na przykład to, co widzę, jeśli chodzi na przykład o tematy, które mnie interesują. Ja na przykład śledzę, tylko że to jest karcianka, yy, znaczy deck builder, tak? Że w... Le legendary, tak? Tak, Legendary Alien, i mam w... wszystkie te, te Legendary Encounters, tak? Czyli Predatora, mhm. mam Alien z dodatkiem, mam, to jest na najsłabsze wydanie, yy, y, Firefly. Uwielbiam mhm. serial, uwielbiam w ogóle ten, ten, ten świat ale niestety karciankę położyli, być może właśnie ze względu, że ją chyba pospieszyli. To też, wiesz, wizualnie jest ona okropna, bo masz połowę kart, która jest wykonanych paskudnie. Paskudnie. A to jednak jest ważne, Że jak wtrzymasz kartę w ręku, to jakoś tak dla mnie, no nie? Może, może jestem dziwny, ale jak mam jeden rysunek, który wygląda bardzo dobrze, wiesz, świetnie wręcz, a mam drugą kartę, której rysunek wygląda przez innego rysownika, jak zrobiony przez dziecko, wiesz, kredkami świecowymi, no to jest jednak jakiś taki problem moim zdaniem, nie? że no chyba jest ktoś, ktoś, ktoś, ktoś się posłyszy. Ale właśnie Ten Countess, i, i, i, i Obcy, i Predator są naprawdę w porządku, ale to są jakby takie tytuły, które gdzieś tam jak mi się pojawiły i ze względu na to, że uwielbiam to uniwersum, to, to po nie sięgałem, ale, ale tak, to to właśnie. Widzisz, będę musiał sobie w takim razie od ciebie te ty parę tych spisać. Jak chcesz, to możesz na szybko jeszcze raz rzucić. Jak się nazywał ten Zeno? Czy Zino? Zino Shift, bodajże, tak się nazywa ta gra. I to jest coś takiego bardziej rozbudowanego, tak? Czy mniej rozbudowanego? Tak, tak. tak. Możesz sobie sprawdzić na bordzie mgi a sobie, Ja sobie zapisuję. Ale a propos Predatora, taki, taki mały shift od gier planszowych, takie przejście. Czy widziałeś... Znaczy, ja nie wiem, czy w ogóle grałeś w Wildlands. Nie, nie, nie grałem, ale widziałem, że już ma się pojawić Predator. Czy już, już się, pojawi, się Predator? pojawi. Tak, że to jest, jest naprawdę mała misja. Bo to, tam, bo to jest jakby... Misja związana z Predatorem jest jest jakby mechanicznie. Ona jest dosyć prosta, bo to jest jedno miejsce tam... Już najpierw robisz jakieś, takie krótkie śledztwo, badasz trzy miejsca bardzo charakterystyczne dla... Dla predatora, nie widzisz jakieś na przykład ciała wiszące na drzewach do gry obdarte ze skóry, jakieś kości i tak dalej, i tak dalej, i nie wiesz, co się dzieje. I później dochodzisz do tego miejsca i słyszysz tą charakterystyczną mówię. Znaczy ja nawet nie potrafię znaleźć, ale wiesz. Ja to tutaj puszczę chyba sobie zaznaczę, i puszczę tą muzykę, prawda, żeby nie było, żeby wszyscy wiedzieli, o co chodzi. A później słyszysz te klikanie charakterystyczne predatora. Tak, tak, tak. I to wycie. I tam też pojawiają takie momenty, że, że Predator puszcza jakiś nagrany dźwięk, jakiś głos, nie? Coś tam, coś tam mówi. I nagle, wiesz, już czujesz tą atmosferę, i nagle widzisz po prostu, jak ci taka smuga przebiega przed tym. Bo wiesz, no bo Predatora, jak, jak wiesz, gdzie patrzysz i tak dalej, to widzisz te, te, te, te zagięcie światła, jak widzisz tą mhm, sylwetkę. Tak. I to jest. I naprawdę to jest tak proste. Ja jeszcze nie zabiłem Predatora. Gram solo i przyznam się, że że Żeby spędziłem... Nie, spędziłem półtorej godziny, bo jest bardzo... Znaczy, ja nie wiem, czy ona nie byłaby ciekawie zrobiona, gdyby, gdyby jednak daj takiego a na przykład taki przycisk, nie? Tak i podaje się, dajcie mi go ubić łatwiej jakoś, w jakiś łatwiejszy sposób, ale chodzi o to, że, że cała ta walka jest um, ona jest podzielona na fazę, ale ty tych faz nie widzisz um, na zasadzie, że o, wiesz, pojawia się znacznik faza pierwsza, faza druga i tak dalej, przynajmniej ja tego nie widziałem w ten sposób, albo może cały czas jestem w tej pierwszej fazie, ale generalnie jest tak, że on się gdzieś pojawia, widzisz tylko, wiesz, te punkciki na sobie, czerwony, i jeśli nie zdążysz uciec, no to on jednym strzałem cię zabija, nie? I mhm. naprawdę trzeba lawirować w tym lesie, chować się za drzewami, wypatrywać, rozglądać się. Czasami możesz, bo też masz tam termowizję, możesz z tego korzystać, chociaż to nie jest jaka, e, najlepszy sposób. Wystarczy po prostu widzieć, gdzie ten predator, e, ta wiązka prowadzi do niego, ale nastrzelałem się do niego, wiesz, tej, tej zielonej krwi nachlapałem, i niestety nie udało mi się go jeszcze pokonać. Ale atmosfera jest święta, bo, bo to jest jakby taki event. On, on będzie trwał tylko miesiąc. Ja nie wiem, jak to później... Co będzie później, ale, ale y, tam jakieś przedmioty, które zdobędziesz, które też możesz kupić, bo tam jest... Y, Wildlands prowadził... Y, to się chyba nazywa Ghost War. Nie? Specjalny tryb mm -hmm. y, gracz versus gracz, tam czterech przeciwko czterem. I masz klasy postaci i właśnie tymi nowymi klasami postaci jest y, jest... Y, jak to powiedzieć, Pathfinder, nie łowca, tylko. Taki odpowiedni Ryszardzie Pathfindera. Jest jakiś taki sensowny w języku polskim? Przepatrywać. Przepatrywać, tak. I, I i łowca, no nie drapieżca, predator. Mm -hmm. nie? I, I też masz dodatkowy jakiś sprzęt, masz tą maskę charakterystyczną predatora, którą, którą możesz później nosić. No, no, to jest taki naprawdę fajnie zorganizowany event. I dlatego w ogóle bardzo lubię tę grę, Wildland. To jest, to jest jedna z moich ulubionych gier, właśnie 2017 roku, dlatego że ja e, świetnie się bawiłem, w ogóle wkręciłem się w ten klimat tej Boliwii, tej, tych tych bosów narkotykowych, tego, te, te, tych karteli. Znaczy, sobie nawet obejrzałem, znaczy, zaciekawiony w ogóle tym klimatem, właśnie jednak sięgnąłem po serial, który wcześniej odpuściłem, Narcos. Więc mhm. y, i to, że jednak Ubisoft widać, że nie zapomina o, o tych grach, nawet jeśli one jakiegoś takiego dużego poklasku wśród cezentów nie, nie uzyskują. Bo to na przykład, co się dzieje z Rainbow Six Siege, nie? że cały czas są dodatki, cały czas rozwijają, update'ują, poprawiają no i cały czas ludzie po nią sięgają, oczywiście ja nie po nią sięgam, ale widzę co się dzieje i to samo jest na przykład z Wildlands, to też to samo jest The Division, tylko The Division też jakby już dawno przestał grać w The Division, ale Wildlands cały czas jest rozbudowany i to, że dodali właśnie ten typ Ghost War, że wyszły dwa spore DLC, które jakby nie wiem, jest jeden właśnie taki ma Narco Road, który w ogóle Prawie że nie jesteś jakimś tam, e, specopsem, komandosem, tym ghost war, e, warriorem, tylko, mhm. tylko pracujesz jakby, jako, jako wtyka e, w, właśnie w jednym z tych karteli, wykonujesz jakieś takie misje, które normalnie mm, to są związane właśnie że, z, tym, z tym przemytami. Jak i to, w, w, bardzo rozbudowane, cały czas, i tym się coś podoba. A, ale teraz, przez to, że pojawił się Predator, no to jest taki klimacik dodatkowy i. Tam takich rzeczy można wrzucać mnóstwo i, i najprzez to, że to nie jest jakiś specjalnie y, y, złożony proces. Dżunglę mają, Predatora wrzucili, dali parę, parę, parę miejsc, zmienili tak, żeby to wszystko pasowało właśnie do, do tego, co się w tym momencie dzieje i no, nie, przednia zabawa. No to tak, a próbu Predatora, tak, tak sobie pomyślałem, że, że wspomnę o tym I, i jak ktoś nim widział, a mała dla nas, to niech, niech, niech się zaloguje, niech sobie sprawdzi, niech, niech się pobawi. No. Zresztą w ogóle tak z doskoku ostatnio gram w kilka gier. Skończyłem w ogóle Super Mario Odyssey. Oczywiście skończyłem no. na zasadzie głównego wątku, ale jestem ile, nadal... To no niedużo, chyba poniżej 200 jeszcze. Jeszcze tak sobie o, z doskoku okay. tołem, więc jeszcze tak naprawdę nic nie widziałem. To mało widziałeś, ja, ja na razie zebrałem 600. E, nie, nie, 500 coś tam. No to się nie pomyliłem bardzo, patrz, a zgadywałem. To, to, to 500 no to... coś tam i, i udało mi się też zebrać ten pieniążki na, na strój szkieleta, który tam trzeba 9999 <gry> e, i e, no jeszcze połowa gry za mną, tak? Bo jest 999 jest księżyców. O, to nawet nie wiedziałem. Ja słyszałem, że jest coś fantastycznego. Poziom, który się otwiera właśnie po 500 setnym księżycu. Tak, tak. I tak. że, że no... Ja, ja, ja wiem, że będę po prostu wracał, ale już nie mam takiej motywacji, żeby cały czas siedzieć te tych bo jednak e, to może być nużące, chociaż gra jest taka sympatyczna. Nie ale nie jest na przykład dla mnie grą lepsza niż Breath of the Wild, więc na przykład cieszę się, że, że w, tym, w tych prestiżowych nagrodach The Game Award. E, e, jednak le, e, The Legend of Zelda Breath of the Wild wygrało, a nie nie Super Mario Odyssey, ale jednak jednocześnie jest coś takiego sympatycznego w ogóle w tych grach Nintendo. Chyba ten taki, ta taka kreskówkowa przemoc, taka minimalna, bo ona jest jednak w tych, ale ale możesz spokojnie grać, mając nie wiem, gdzieś tam malucha biegającego wokół telewizora i, i wiesz, że, że, że, że nic tam złego się nie dzieje na tym kraju. To jest dla mnie jakaś <śmiech> ważna I nie ten, ale nie wiem, bo jak w ogóle patrzysz na na, na Super Mario Odyssey? Na nie? Jako fenomen, czy... Nie, dla mnie to chyba najlepszy gra tego roku, jak mi się wydaje. To albo Zelda, jeszcze jeszcze, się nie, jeszcze mam Zagwostkę. Ale to stwierdziłeś na przykład przed 500 księżycem? Tak, tego tak, tak, tak, tak. Nie no, ja po prostu grałem jak, jak, jak dziki. Teraz trochę zwolniłem, bo, bo ogólnie mniej grałem. Mhm. Ja w ogóle sobie robię taką, taką listę gier skończonych w tym roku zaraz. I pojawiła się gra, która powiedzmy nie była jak, jakimś fenomenem, Uceniam ją na 7, na 10 gdzieś, tak? Mm -hmm. Czyli jest dobr dobrą grą, yy, która jednak skradła mi tak ponad... Yy, grubo ponad 100 godzin. Wow. Gruła ponad 100 godzin, ponieważ, nie wiem, jak działa taki, wiesz, taki narkotyk. A, muszę, muszę, muszę to przejść. To muszę dobrać. rozwinąć postać. Gra się nazywa Battle Chasers i Battle Chasers Night War i ona wyszła na, na wszystko, wyjdzie też na Switcha. To miała być gra, która startowo wychodzi na Switcha, a Aha. później na inne platformy Wyjdzie tak, okaże się, że jednak na Switcha wyjdzie, wyjdzie najpóźniej. Ja grałem na Xboxie i to jest gra osadzona w świecie, w świecie komiksów Battle Chasers i powiedzmy, że ten świat jest taki dosyć tam połowy, tam nie ma... To, to, to jakby Fabuła nie jest szczególnie intrygująca, jest jest sympatyczna, oto nasi m, drodzy bohaterowie przelatują sobie nad zakazaną wyspą, zostają w, w sterowcu, czy też w, w maszynie latającej, zostają zestrzeleni, rozdzieleni, muszą się ponownie znaleźć, muszą ustalić, coś takiego się dzieje na tej wyspie, gdzie m, znajdowały się jakieś kopalnie many. E, mana w takich mhm. kryształach e, występowała i pozwała, pozwalała generować olbrzymią, olbrzymią energię magiczną. No i e, co się stało na tej wyspie? czemu jest tak, a nie inaczej. Oczywiście jest zły, wielki zły, który się okazuje, że wcale nie jest taki wielki, bo są jeszcze więksi źli. Nie chcę zdradzać za, za dużo z, z fabuły, chociaż ona nie jest jakby szczególnie odkrywcza. Natomiast jest bardzo fajny system walki i ten system walki, który oparty jest na systemie z Final Fantasy ogólnie z, z gier japońskich, ale wzbogacony też... Znaczy, jest to, jest to gra, która Ale tych łączy... klasycznych Fantasy, tak? Że tak, to jest tak, te... tak. Turowe, turowe, tak, tak, 2D taki bardziej, nie, nie, Tak, nie. tak. Trzy I... postacie twoje, bo mo... możesz mieć w drużynie maksymalnie trzy postacie, trzy postacie twoje i, i maksymalnie trzech przeciwników po drugiej stronie. No i wybier, wybierasz akcję, czy atakujesz, czy się bronisz, czy um, wybierasz akcję specjalną, czy używasz przedmiotu i tak dalej, i tak dalej. Tego jest, to, to jest ta walka, powoli. tak? Ale sama gra jest chyba, bo teraz sobie przeglądam zdjęcia, w życiu izometrycznym yy, przepięknie rysowano w ogóle, ale to tak... Tak, tak. To jest to jest, yy, to jest, ta sama ekipa, która zrobiła Darksiders. Yy, hmm. Więc... Więc... Yy... Graficznie wiadomo, czego można się spodziewać. To samo, to są Josh Mosgeira, tak? Ten, który rysował komiksy Dark Siders. I on też Battle Chasers rysował. I. Graficznie jest fantastyczna, muzycznie, no, tam, powiedzmy, coś tam sobie plumka. Mm -hmm. e, mechanicznie bardzo fajna, scenariuszowo, to do, do przełudzenia. Ujdzie. E, ujdzie. Natomiast właśnie jest... E, a jeszcze spróbuję e, jakby znaleźć jednego potwora, bo masz w książce Bestiariusz, który starasz się zapełnić, mm -hmm. masz ryb, Rybariusz, który starasz się zapełnić. Taki no, monster, też, Hunter. monster Hunter. No nie, nie, bo nie jest, nie jest tak... Nie, nie ma takiego wysokiego progu wejścia jak w Hunter. To, to, to jest stosunkowo prosta gra. Mhm. E, I no ja tak, tak, tak zacząłem grać. Żyłem no ale godzin? I... Ponad, ponad, 100 godzin? Szewcie, 100 godzin? No, bo jakoś... jakoś ale posiada... to jest coś takiego, że, że po prostu ona ma taki... taki znaczy ten replay value jest taki, że możesz grać to samo i, i a, czy, czy jednak gra po prostu za każdym razem coś dodaje? Czy to, czy to był taki New Game nie, Plus? Nie, nie, czy... Ja roz, rozpocząłem New Game Plus, mhm. ale nie, już, już drugi raz nie skończyłem, bo Uważałem, jakby już by mi się nie chciało. Natomiast mhm. tak naprawdę ciągnęły mnie też osiągnięcia. Aha, <laughs> Jakoś tak złapałem bakcyla. Co, ja, ja tego nie zrobię? Ja te... Patrzyłem, ile osób na świecie ma jakieś tam osiągnięcie. Znaczy, jaki procent. Nie, no to no to muszę zrobić. Nie? I tak, już, o, już jestem blisko. No to może jednak zrobię to. I tak i tak sobie pykałem. Wiesz, to wyglądało tak, że z tego 100 mi się nabiło ponad, między innymi też dlatego, że wiesz, ja, ja sobie co... Pracowałem, robiłem sobie przerwę, odwracałem się, coś tam zrobiłem, ale, ale gra chodziła cały czas, więc mhm. to jest tak nie do końca, nie do końca jest to miarodajne, czy, czy rzeczywiście to było tyle czasu. Podejrzewam, że efektywnego czasu gry to było tak, podejrzewam, z 50 godzin, nie? czyli jedna, jedna trzecia tego, co tak naprawdę tam, tam udało mi się nabić. Mhm. Ale, ale bawiłem się dobrze grę skończyłem nowej gry plus już zaczynać nie będę grafiki są świetne znaczy grafika ogólnie jest świetna są, są fajne fajne postacie które można polubić jest polska wersja, która niestety nie, Google Translate? Nie. nie nie, nie, nie, ogólnie pierwsze wrażenie jest dosyć dobre, bo, bo jest w ogóle też audio i to audio jest na, na dosyć wysokim poziomie i, i wszystko wydaje się ok, aż nie przełączysz na wersję angielską, gdzie nagle okazuje się, że niektóre zdolności polskie, z, z, z, z, znaczy gram coś mi nie pasuje, coś coś, coś, ja robię coś, a, polska, a umiejętność mówi, że robię coś innego i tak sprawdziłem przełączenie na angielską i okazuje się, że sporo umiejętności jest dosyć niedokładnie przetłumaczonych i robią rzeczy odwrotne niż powinny lub może nie tyle odwrotne, co inne. <słuch> powinny. I pro problem dotyczy właśnie głównie, głównie umiejętności ca całej mechaniki, czyli dosyć ważnego aspektu, ponieważ teksty, które opisują fabułę są naprawdę bardzo przyzwoite i dobrze się je czyta, bez żadnego, bez żadnego grymasu, kurczę, co to <słuch> jest właśnie Google Translate czy jakaś kalka, Be bez kalkowania naprawdę, naprawdę większość jest co najmniej przyzwoita, co najmniej, jeśli mm -hmm. nie dobra. Natomiast przy, tak jakby teksty mechaniki, by była ekipa inna, albo ekipa, która tłumaczyła właśnie teksty literackie, nie za bardzo wiedziała, jak sobie poradzić z, z mechaniką gry i, je są, i są położone. Plus oczywiście tradycyjny problem polskich lokalizacji, czyli czcionka, <gry> yy, czyli polskie litery są pisane inną czcionką niż yy, czcionka oryginalna, co jak znaczy, mi się wydaje, że, że skąd, skąd to pochodzi? Znaczy, na pewno wiesz, Ryszardzie, bo to jest taka kwestia pewnie, którą też czasami się musisz zająć przy lokalizacji, ale tak się zastanawiam, czy na przykład ktoś, kto patrzy na te polskie znaki, myśli, że. A, Polacy na pewno nie, nie, nie zobaczą różnicy, nie, bo oni tak nie. mają śmieszne litery. Nie, nie sądzę. Po prostu najczęściej jest tak, że jest wykupiona licencja na jakąś yy, czcionkę. I podczas już wykupywania autorzy patrzą, czy są obsługiwane znaki specjalne tych, tych języków podstawowych, czyli francuski, niemiecki, hiszpański, włoski i one są w standardzie Latin One i one są z marszu obsługiwane. Mhm. I pewnie myślą, że są te Latin Two też obsługiwane z marszu, a tak nie jest. I po nie w czasie się okazuje, że trzeba wygenerować, czy też wylicencjonować, czy też dorobić znaki, co się wiąże z, ze znacznymi kosztami i czasem oczekiwania, bo, bo żeby z takiego fontwo -fo otrzymać ściankę, no to są... Czasami miesiące licencjonowania, w sensie, jakby, przygotowywania tego przy, wszystkiego. Tak. Przygotowywania i tego głównie, głównie roboty papierkowej, więc postanawiają użyć czcionki tej, którą już wcześniej mieli i do polskich użyć podobnej, która jest na przykład z public domain, jakiś arial albo coś takiego. I czasami, jeśli czcionka ta podstawowa nie różni się od tej zastępczej, no to jest, nie ma, nie, nie ma strasznej tragedii, ale czasami jest, czasami jest okropnie. Tutaj jest, mhm. powiedzmy, no, no jest lekki dysonans, mnie, mnie to boli, ale są osoby, które pewnie nie, w ogóle nie zauważą, że, że jest inna czcionka. Mhm. My, a propos w ogóle no ale, tej wersji... ale, ale gra fajna, gra mhm. fajna. A propos tej wersji na Switcha, wiadomo kiedy się pojawi, bo mnie w ogóle bardzo zachęciłeś, ale I tak sobie myślę, że to chyba będzie taka idealna dla mnie gra do... To jest do, idealna do... gra do... na Switcha. To jest kurde, idealna gra na Switcha, wiesz, ja tak się tak siedziałem przed tym Xboxem coś jest... tak, kurde, przymogłem, nie wiem, pójść, wziąć, wziąć konsolę i, nie wiem, z, zejść mm. na dół, albo mm -hmm. albo siąść sobie przy stole i przy jedzeniu nawet po, po, pograć, albo nie wiem, pójść do... albo jak jedę pociągiem, ja mógłbym sobie pograć. To jest idealna gra na Switcha. Hmm. Ale pojawił się problem w pewnym momencie z Unity, bo gra jest oparta na Unity. Tak samo jak pojawił się problem z, z grą e, yooka Pojawił się problem, który sprawia, że gra zaczęła działać wolniej niż, e, niż miała. A powiedzmy sobie szczerze, że ta gra nie jest tytanem technologicznych osiągnięć zespołu. Ponieważ ona się wywala... Na, wywalała mi się tak co najmniej kilkanaście razy mi się wywaliła. Tak całkowicie. Z Nawet na ona X? Raz zwierzka, a razem skąd... Na one, yy, na one X też, na One, na zwykłym na łanie zwykłym raz wywaliła się tak, że po prostu konsola nagle, ja się, wiesz, ja gram, gram, nagle pff, czarne wszystko, pff. i konsola się wyłączyła. No, dymu na zawsze się nie było, ale miałem le, le, lekką obawę, że coś się stało poważniejszego i musiałem yy, zrobić taki taki pełne wyłączenie konsoli, odpiąć od sieci, poczekać mhm. i ponownie zainicjować. Yy, Uruchomiło się, ale takich problemów technicznych jest sporo. Plus yy, yy, gra nawet na One X nie działa zbyt, yy, zbyt szybko. Znaczy zdarzają się o, chrupnięcia. O, wydaje mi się, że wydaje mi się, że nie powinny zdarzać się chrupnięcia na tej konsoli. Yy, a zdarzają się. To są drobne. No naj, już, na najszybszej, najlepszej konsoli na części. świecie chrupnięcia. Zwłaszcza nie wczytywaniu. Nieźle. Nie, nie. A właśnie tak sobie uświadomiłem, e, że nie, nie, tak nie, dawno nie rozmawialiśmy. Nie nie, że nie wiem, czy właśnie rozmawiałem z tobą o wrażeniach z użytkowania projektu Scorpio yy, ja i... jestem zachwycony projektem Scorpio po nie hałasuję. nie awanturuje się nic nie hałasuje ja, Wiesz, odpaliłem ostatnio, bo postanowiłem zagrać w Zaginione Dziewictwo, znaczy Uncharted 4, które bardziej mi się podoba niż niż, niż Uncharted 4 te, te tak. podstawowe, bo jest jakby mniej strzania mam wrażenie, a więcej te nie pięk, przepiękna tak. grafika. Mhm. Jest przepiękna grafika i w ogóle tylko ja po prostu nie mogę w to grać, bo wiesz, odpala ma konsola. jakby Jak startując samolot. W sensie, ja, ja, ja nie wiem... <laughs> jak można było za, tak zaprojektować yy, konsolę. Albo, nie, albo może tak niechlujnie ją wykonać, bo podejrzewam, że... Yy, ona robi za, taśmę, za konsolę i farelkę. Tak. tak sobie tam rękę e, po, za, za konsolę właśnie położysz, to, to się ogrzejesz. Na razie z z sprawdziłem tylko, czy przypadkiem nie mam zanieczyszczonego tego wentylatorka, bo. Skocie może, może sierści albo coś, może, może jakieś zwierzaki. Nie mam nie mam żadnych zwierzaków, ale wiesz, może moje włosy albo co. <laughs> bo tam można bez rozkręcenia konsoli, to jest fajne, przynajmniej to, można ściągnąć tą górną pokrywę i zajrzeć do środka, przynajmniej tyle o ile, żeby zobaczyć, żeby przeczyścić tak. wiatrak no Ale pasty tak nie zmienisz, musisz wtedy rozkręcać gwarancję. No tak, natomiast gwarancja już chyba minęła, bo to rok temu kupowałem, tak? Aha. Więc możliwe, że sobie zrobię taką zabawę na święta. Co roku na święta coś tam zmieniam, może nie zmieniam sprzęcia, ale coś skręcam jakieś elementy. Czy to montuję komputer, czy to dokładam coś nowego, więc teraz może nie komputer, a konsolę i po raz pierwszy w życiu będę zmieniał taśmę termo przewodzącą na, w konsoli, może to coś pomoże, bo tak naprawdę ja nie mam ochoty korzystać z PlayStation 4. Bo jakby, no jak, jak grasz na słuchawkach, tak. to spoko, ale jak, jak chcesz sobie pograć normalnie. To... Człowiek wychowany to... na Xboxie, one, to po prostu nie jest w stanie yy... Czy na Switchu, i... ta, czy na, Switch... czy na Switchu tak. Chociaż Switch, ja uwielbiam wiesz, co ja robię yy, na Switch robić. Co? przykładać ucho do tych wybieczników i słuchać tego takiego delikatnego szumu. Tylko wtedy go słyszysz, jak i prawda, przyłożysz ucho, bo normalnie go nie słychać. Okay, I okay. czujesz taki demorant. To by to asemery, wiesz? co A, żo takie... A żona wie? A żona wie? No, mam nadzieję, że, że akceptuję, jak wie. To, to nic nie powiedziała Ale nie, ale jakoś tak... Nie, czasami się, boję wiesz, sprawdzam, czy konsola na pewno wyłączyła się, bo jak ją wkładasz do futerału, no to może się przegrać. A raz mi się chyba tak zdarzyło, że że wyciągnąłem konsolę i była, no nie powiem, że gorąca, że tam się, wiesz, smażyła, ale była naprawdę bardzo ciepła, a wydawało się, że jest włączona, więc ja nie wiem, czy ona się sama włączała, by się przegrzała czy coś innego, ale ale były, chyba i to z którymś update'em oni to naprawili, że czasami, nawet mimo, że musisz trzy razy jakiś przycisk nacisnąć, żeby ją włączyć, ona i tak potrafiła się gdzieś przez przypadek w takim futerale gdzieś, nie wiem, jakiś przycisk mógł się nacisnąć przypadkiem i, i włączyć, nie, ale, ale to taka a propos yy, wentylatorków, E, wiadomo, no Xbox One jest, jest ten oryginalny, ten pierwszy jest najlepszy, mi się wydaje, bo, bo jednak ta konstrukcja chyba jest taka mm, tam jest więcej przestrzeni i on się rzeczywiście tak nie grzeje, mimo że ten, ten wiatrak chodzi, ale mówisz, że w X nie ma tego takiego też problemu, nie? Że oni to ładnie sk skręcili. Jakby od strony takiej estetyczno-użytkowej ten e, nie ingeruje w, w, w, w twoje feng shui, twój, e, w twój spokój nie, nie. podczas grania. Tak? Nie, no to, to naprawdę One x to jest um, moim zdaniem w tej chwili to jest... Um, gdyby, bo, znaczy, rozmawialiśmy na ten temat już tak wiele razy i tak wiele razy odsumowaliśmy. Um, informacje, żeby na ten temat już nie mówić, albo że ja za, za, zanudzam dodatkowo, więc ja nie, nie chciałbym przyczynić się jeszcze do wstrząsów mentalnych. Yy, więc dawaj, nie dawaj. Jak, jak, jak, jak, jak, Będziemy reanimować. Jak bardzo nie rozumiem polityki Microsoftu polegającej na braku gier na wyłączność, to jest dla mnie kretyni totalnym kretynizmem, bo mając tak potężną konsolę, to aż się, aż, aż, aż się prosi, żeby wydać coś, co spowoduje opad totalne szczęki wśród graczy, którzy będą, którzy będą chcieli zagrać yy, w grę, która jest tylko i wyłącznie na, na, na konsoli Microsoftu, no ale nie wiem no, taka polityka, natomiast y, jeśli chodzi o obrażenia użytkowe przyjemność z korzystania, no, no to w ogóle nie, nie, ma, nie ma co porównywać do, do Pro to, to jest... A, nie pamiętam, ale masz chyba 4K telewizor, tak? Czy, tak, czy... tak, tak mam I, I, to wiesz, i to 4K i... działa, da się grać to rzeczywiście tak. jest taka różnica rzucająca na kolana. Nie. <laughs> nie, nie. Wydaje mi się, że, albo ja jestem Nie widziałem różnicy od, od czasu VHS-u tam do DVD. To był największy klaskownik. VHS do DVD, bo później DVD. VHS do DVD, DVD to, była, to była, kosmiczna różnica, tak? Tak, tak. A wszystko co znaczy, było później jest, to już... jest, jest, jest bardzo, jest super obraz i w ogóle HDR robi, robi roboty. O, właśnie, kolejna, kolejna rzecz. Na przykład mam telewizor z HDR-em, PlayStation HDR-u nie rozpoznaje, Xbox spokojnie rozpoznaje. Nie wiem czemu. <słuch> no, jaki, no, może jaki? to jest powód, drugi powód do, do, do sprawdzenia, czy jednak jeszcze nie masz tej gwarancji bo, bo z tego co wiem to nawet zwykłe Playstation 4 to takie najstarsze, najzwyklejsze w ROM. programowo ma u, odpalone HDR, że jak masz telewizor z HDR i masz stare Playstation to powinno ci e, e, HDR w grach powinien ci działać więc tu jest coś podejrzana sprawa podejrzana hmm. sprawa nie, wydaje mi się, że Sony w ogóle nie miało, że ps nie miało w ogóle HDR do momentu wejścia Pro. Hmm, hmm. Tak, tak mi się wydaje. Znaczy, nie, ale... nie, nie, tak, tak, ale później uaktywili wstecznie. Jakby aha, z kolejnym update'em okay. po tym, jak już weszło. Zresztą, Pro to jest taka dziwna konsola, bo nie zdecydowali się, żeby wrzucić w ogóle te ultra, ultra HD Blu-raye, Odtwarzasz do tego. No to, jest, to jest też głupie, to jest też głupie. No, bo... Konsola, która, znaczy, firma, która zawsze przodowała, jakby w, w promowaniu Nośników też, między innymi, bo PlayStation 2 rozpromowało DVD. PlayStation 3 rozpromowało Blu-ray. Znaczy, w sensie, że jakby spo, no wygrali w walce w cuglach, jak to się mówi, z, z HD HDDVD. Toshibowo-microsoftowym. I, I tutaj mieli szansę, żeby, prawda, uszczędzić tego tortu. I nawet mi się wydaje, że chyba Ultra HD to chyba Sony w ogóle, jako, jako firma, jeśli chodzi o, o patenty, licencje jakieś na no ten nośnik, to chyba ma jakiś tam, nie? Część tego tortu. Czy nie? Czy Microsoft musi płacić Sony za za to? Czy nie? Nie mam pojęcia. To, to z... może nasi Zwy... słuchacze wiedzą, Zwy... może sprostują to. Zwy... Trudne tak. pytanie. Tak, tak. Ciężkie. Te... <laughs> to właśnie, a propos też prostych pytań w takim razie. Kolejna rzecz, o której sobie przypomniałem, że przecież odbyła się w momencie, kiedy znaczy, kiedy mieliśmy tą przerwę naszą w naszym nagrywaniu. Byłeś za wielką sadzawką na bliskonie. Ja tak, byłem na bliskonie. tak. Po raz pierwszy w życiu pracuję na ja Blizzarda od 17 lat, po raz pierwszy byłem na bliskonie. E, <laughs> się jak u siebie, wszystko widziałeś. Nie, czy znaczy tak, <laughs> tak problem taki dla mnie z bliskonem był, że przed bliskonem wiedziałem, co się wydarzy na Bliskonie, e, I nie miałem żadnych. Praktycznie żadnych zaskoczeń oprócz mm -hmm. wanili Wowa. Czyli, Trzymali czyli to w tego, wielkim sekrecie, tak. Czyli powrót taki, do korzeni. Powrót, po, po, powrót do Vowa do korzeni. I więc ym, ja tam poszedłem. Znaczy poszedłem, Poleciałem po to, żeby zobaczyć, jak wygląda taka impreza. Mm -hmm. Czym się różni na przykład od D3. Albo i... od Polkonu, Polkonu tego PGA. Poznań Game Arena. Przede wszystkim tutaj wszystko jest y, ukierunkowane tylko i wyłącznie na grę Blizzarda. Mhm. I jest, jest tona ludzi, jest fenomenalna organizacja. Y, to jest po prostu niesamowite, jak jak, wszystko, jak to można doskonale wszystko zorganizować. I y, y, y, bawiłem się bardzo dobrze, z tym, że tak naprawdę y, jako, że nie jestem odbiorcą wszystkich marek, tak, znaczy we wszystkie grałem, mhm. natomiast gram głównie w Hearthstone'a. I tak niestety dosyć e, na chorobliwym poziomie. Jestem słabym graczem Harcona, który ma nadzieję, że, będzie, że kiedyś będzie dobry. Po Pety, prostu, wiesz, wie, jakby dużo trenujesz, jakby na, na, ciężką pracą nadrabiasz brak mniejszy intelektualny, talent. Braki intelektualne, tak. Jestem, jestem, jest, jak, jak, jak, jak taka mróweczka, która ma nadzieję, tak. że, wiesz, że, że, przebije się przez ścianę i dojdzie do tego problemu. Są ludzie, tutaj, którzy mają, pół talentu, pół pracy, a tutaj właśnie możesz mówić, że więcej trochę pracy. Chociaż mi się wydaje, że tak sk za skromnie, za skromnie. No ja mam tak jedno dziesięć. Nie, ja nie talentu to harso... Znaczy nie wiem, nie, nie, czy to jest talent czy, czy antytalent wręcz. Mm -hmm. ja czasami mam wrażenie, że y, zwłaszcza przy składaniu talii to jest, że, że, że jestem takim totalnym antytalentem -anty i że wszyscy, wszyscy potrafią zrobić to. Nie, bo to tak naprawdę jest doktorat z matematyki potrzebny, żeby już te wszystkie w zależności w tych, tych, tych kombodekach tak naprawdę widzieć niemal jak, jak w, w, w pięknym umyśle, gdzieś w jakimś wirujące liczby w, w powietrzu i tak dalej. Bo są ludzie, którzy... To ja pamiętam jeszcze z czasów Medzika, mm -hmm. że, że ludzie tworzyli ci najlepsi, ci geniusze. I to były te piękne czasy, kiedy nie było internetu. Albo ten internet raczkował. Na zasadzie, że teraz jest tak, jeśli, i to też, jeśli chodzi o scenę Medzika, że dawniej, jak był jakiś właśnie człowiek, który stworzył jakiś deck, i nawet on ten deck gdzieś tam lokalnie testował, no bo zawsze to musi się na go przetrenować, to udawało się utrzymać to w tajemnicy, że on przyjeżdżał mm -hmm. na te zawody i, i on ciach. roznosił, i, i wiesz, i, i, i e, Wizard of the Coast nie wiedzieli co robić, to od razu, wiesz, banowali, jak leci wszystkie karty dam do, do piątego pokolenia, bo, bo po prostu człowiek takie komba wykonywał, wiesz, z kart, które wydawały się, że, że, że są jakieś takie niegrywalne same w sobie, nie? A teraz tak naprawdę ta meta jest, jest tak powszechnie znana, że przeważnie jest jest, jest tak, że na takim turnieju ktoś coś wymyśli, znaczy nie wcześniej, prawda? Ktoś coś opracuje i jakby bardzo wielu graczy korzysta z tej mety, znaczy grafty w tej mecie. I czasami jest tak, że to też ciekawe, ciekawe jest, jak na przykład ktoś się przygotuje, gra tak, tą kontrę do mety, nie? To, to tak, używam takiego takiego żargonu, być może nawet nie do końca poprawnie, ale yy, mi się wydaje, że wiesz, że wiesz, o co mi chodzi, że, że mm -hmm, po prostu mm -hmm. jest jakiś taki ustalony, jakiś w tym momencie popularny yy, model rozgrywki, jakaś popularna talia i wszyscy z niej korzystają, no bo bo jest najbardziej skuteczna. I, i, I to też sprawia, że nie jest tak różnorodnie, nie jest tak ciekawie. I, I właśnie ja pamiętam z tych zwykłas, że tych geniuszy, którzy w tak taki dali, naprawdę nie było, było wiele, więc ja myślę, że że jesteś zbyt zbyt srogi dla siebie, Ryszardzie, bo to już naprawdę, wiesz, na, mogę się zdać, że Twoje talie są wystarczająco dobre. Nie, w ja, w sobie. Ja, ja sam się przestałem składać, próbuję grać na takich, które myślą wymyśliły. I powiedzmy, że dochodzę tak do do dziesiątej, dziesiątej, ósmej, siódmej rangi chyba najwyżej, a dalej, dalej to jest po prostu, potrzebny jest tak, taki grind, że musisz grać, mm. grać, grać, grać, grać, grać, grać, A ja bardzo lubię Hearthstone'a, ale chyba nie aż tak go lubię, żeby mm -hmm. tak totalnie... Nic innego poświęcić. nie robić, tak. Przecież tak. Battle Chaser Nightwatch samo się nie zagra, prawda? Przez te, no, to przykładowo, to... przykładowo, tak. Mm -hmm. Instrukcje do gier się nie przetłumaczą same, mm -hmm. planszówki się też same nie zagrają, inne gry się same nie zagrają, Mm -hmm. No ale, ale wróćmy, wróćmy jeszcze do do, do bliskano, tego, właśnie, no, do no, bliskano, właśnie. bo y, jako, że główne marki bizarda, w które ja gram, y, to jest Diablo, które kocham całkowicie i Hudson, które też kocham całkowicie. Diablo, um, które cały czas się rozwija, prawda? Ta no, no właśnie, no właśnie Diablo, wiesz, miało, miało stanowisko demo malutkie, które można było sobie tam pograć, natomiast zero wieści o, o tym, jak, co się będzie z Diablo działo. Jeśli Proszę o... Diablo 3 na Switcha? Yes or no? Moż... Ja, ja Jezus, jak ja bym chciał, żeby było. A, <laughs> czyli nic nie wiesz na ten temat, tak? Nie, nie możesz na przykład powiedzieć, że wiesz, ale nie powiesz nie, to... nie, nie, nie, nie, naprawdę nic nie wiem, naprawdę nic nie wiem. Więc, ale to byłoby mega, gdyby było na Switcha, to byłoby fantastycznie. Zwłaszcza wiesz, bierzesz dwa J-cony i od razu możesz sobie, a nie, no, rewelka, rewelka. No, albo poznajesz y, kogoś w pociągu i mówi, czy zagra pan ze mną w Diablo? Rzeczywiście, to... ja przyjacielu, no, ja w Diablo no, gram ta... od podstawówki. No, przyjaźń od pierwszego y, Joy-Cona, więc... Ta. To ja Templariusz, pan y, tym y, nekromantom Jedziemy. Już jedziemy. Poznajmy no, się, ludzie. Po, po, po, <greśle> poznajmy się. I yy, no to byłoby super. W każdym razie tak. Ale myślę, I... że ale to tak jeszcze, jeszcze tak podróżny temat, mm -hmm. ale nic, nic nie, ani widać ani słychu. Raczej nawet nie ma plotu. Nie więc... wiem. Nie, chyba pamiętam, że kiedyś yy, yy, wspomnieli, byli zapytani w jakimś wywiadzie o Harsona na, yy, na Switcha i powiedzieli, że czemu nie w zasadzie, nie? Ale jakby to dwie, że takie powiedzenie. Czemu nie? Który nic znaczy, nie znaczy. Hardstone na lodówki pra... jest z Androidem, więc czemu nie na to? Znaczy, akurat problem z hardstone'em na Switcha jest taki, moim zdaniem, że o ile Switch jest urządzeniem przenośnym, to on nie jest przenośny też internetowo za bardzo. Bo pamiętaj, żeby podłączyć Switcha do sieci, musisz mieć jakiś hotspot, prawda? Mm -hmm. Mhm. lub siedzieć w WiFi. A jak podróżujesz, gdzieś na przykład jedziesz się pociągiem, czy gdzieś tam autobusem, czy. czy... No nie wiem, no jesteś po no To ruchu. może wersja ja Ryszardzie, no to wersja Hot Jak się mi gorące krzesła, ja panu daję, pan zrobi ruch, ja, zaino, pryd, ja. To by było <grym> dobre, no, no Tylko no, no. pewnie to mnie to sprzedałoby to gry samo bo gra jest darmowa, jest... więc... Chociaż to, to raczej nie jest możliwe, bo musisz mieć swoje konto, swoje talie i tak dalej. No ale pamiętasz w Heroes Mind Magic się grało. No to jednak zupełnie inne gry, wiesz, tak troszkę. No wiesz, już, Ale podałem się pana tak rozumowania. Mhm. A co, no, co jeszcze tam widziałeś? właśnie ten no wiesz, Diablo był e, e, Hearthstone, Diablo, WoW, oczywiście Starcraft, e, b, był Heroes of the Storm i no i Overwatch, który jest tam, e, jest, jest fenomenem. E, i, I byłem na kilku panelach, świetnie wszystko zorganizowane, by, jakby, w, jakby po raz pierwszy byłem też świadkiem tego, jak ogromnym, e, jak bardzo rozbudowany jest e, ruch kolekcjonerów w Pinek. O oh i to byłem w szoku, byłem w totalnym szoku. Są wiesz, takie na no, wpinki tak. z różnymi tam postaciami i tak dalej i ludzie mają specjalne, tak jak, wiesz, jak są klasery na znaczki czy na jakieś te karty kolekcjonerskie, to ludzie chodzą z takimi olbrzymimi pudełkami gąbkowymi na wpinki. I tam handel na wpinki odchodził wszędzie, a szczególnie był taki taki takie miejsce... No nie jak w falaucie w ogóle, nie? Tam tylko, że w, nie, nie tam, kapsle, no, tylko te. Nie, go no, wiesz, tylko tak każda wpinka inna i wiesz, i, i było miejsce, które się ty, ty, stylizowane na tak, taką na taki jarmark z Wowa, gdzie było, gdzie jakby połowa hali była przeznaczona dla ludzi handlujących właśnie, czy to wpinkami, czy przypinkami takimi na, na, na, na rzepy. I tych ludzi tam, no, no, Spokojnie setki ludzi tym handlowały, znaczy handlowały, w sensie wymieniały się mhm, nie, kolekcjonerów. Ja w ogóle nie wiedziałem, że istnieje coś takiego jak kolekcjonowanie wpinek. Nie, no później... ci ludzie to nie zaznali komuny, nie wiedzieli że to jest, zbieranie puszek po napojach kolorowych. Pamiętajcie, później... ja nawet nie wiedziałem, ja w dzisiejszych czasach to tak naprawdę, mi się wydaje, że w dzisiejszych czasach mniej napojów w puszkach niż w latach 80. -tych. Wiadomo, że te napoje to były gdzieś tam za granicą, nie jak one trafiały do Polski, prawda, przez żelazną kurtynę. Ale przecież jak ktoś miał kolekcję puszek, wiesz tych kolorowych, czy po piwie, czy po napojach takich, to, to nie to, że była jedna puszka czerwona, koli i tak dalej. Tylko były dziesiątki tak. do kolekcji taką. To miałeś, wiesz, zawsze na szafie, prawda? Równo ktoś miał ułożone i tak dalej. No zbierało się takie rzeczy. Nie wiem, może ja, czy nie zbierałeś? Ja, ja przynajmniej, że nie, miałem nie taką zbierało, małą skromną kolekcję, ale przeszło mi później, nie, się na inne rzeczy. Nie, ale... nie, nie zbierałem z kilku powodów. Pierwszy powód, ja po raz pierwszy puszkę od piwa dotknąłem jak miałem lat chyba 17 bo ale ja w ogóle nie piłem, ja nie widziałem, że to w ogóle piwo jest, wiesz, chodzi o to, że po prostu zbierało się dla, tego, dla, dla tych etykiet i no, tak no już tam etykiety też się zbierało ja zbierałem znaczki ja namiętnie zbierałem znaczki mm -hmm. bo moja, moja babcia była filatelistką i, i pozostawiła klasery po sobie ha. też więc ja zbierałem monety znaczki. się zbierało, no, mój tato zbierał monety i nadal zbiera monety ja zbierałem też... Były kiedyś takie... Nie wiem, czy ty pamiętasz, bo czy nie za młody jesteś. Tak, o, tak. A, ale były takie, były takie zeszyty, do których się wklejało, kupowało się obrazki. No. Zeszyty na jakiś temat, na przykład Zwycięstwo Polski w Mistrzostwach Świata w 82. I, wkle, i były obrazki z całą drużyną. I, i, De Agostini, to, ogólnie, chyba. To taka firma była no, to, to, specjalizowana. To, to, to, to później, a To później, a przedtem to było... Nie, nie pamiętam, były z, z, ze zwierzętami, były z wojskiem, różne takie mhm. wklejki I, i, i, i to się zbierało, pamiętam. Mhm. Kupowało się w kiosku, wklejało się do swoich albumów. Były takie, które były bardzo rzadkie i, i się ich w zasadzie nie miało. Znaczy by... elementy kapitalizmu tak, za, zamycone... za Jaruzela. Tak, tak, tak. No to dosłownie za Jaruzela, tak, tak, tak. To były... mhm lata, początek lat 80. głównie. Widzisz? Czy może rzeczywiście tak komuny było lepiej? Nie? Kurczę, tak jak się to się na... nie, nie było lepiej, nie. Znaczy, wiesz, ja to, w... ja te <grym> czasy wspomina... ja wspominam, ja no, żewnie, bo byłeś młody. I... Żewnie, bo byłem pamię... młody i wiesz, i dorastałem i tak naprawdę mi, jakby, mimo że było strasznie biednie, no wiesz, bo ja pamiętam, że naprawdę, m... M... M... Do, do jedzenia był chleb i, i, i masła nawet nie Jak było. Jeśli cukierka tak, i... znalazło to na ziemi, na przykład. I się go umyło i się. Znam. Nie no, cu cukierków to nie było. Samemu się robiło jakieś tam. Wiesz, na przykład było tak, że. I cukierna rzeszkie. Dobrańca... Ciocia, cio cio cio cio cio cio cio cio ciocia ze Szczecina przysyłała kakao, bo w, w nie było kakao, bo wcześniej Szczecinie rzucili kakao. E ktoś, ktoś z rodziny gdzieś zdobył gdzieś miód. I się, słodycze, i, się, I się zrobiło takie, takie słodycze, wiesz, domowe. Y, mhm. takie, wy, były też w gazetach y, przepisy, jak zrobić wyrób czekola, czekoladopodobny. I wiesz, i, i to ja tak też Ja też kiedyś wspominałem, chyba, tak mi się wydaje, że na jakimś odcinku, w tym odcinku mogłem wspominać, że kobiety, Polki, były najmodniej ubrane w całej Europie bo, bo były fantastycznie jeśli chodzi o umiejętności szycia, bo opanowały tę umiejętność doskonale, tak. ale były te wszystkie burdy, czyli te magazyny, Burda, tak, tak, tak, które tak, tak, miały tak, kroje tak. i one te kroje ja, ja do tej pory jak patrzę na te mapy, do niej, tych wzorów i tak dalej, ja po, po czasie pewnie roz zacząłem rozpoznawać co to chodzi, nie, ale dla mnie to wtedy, w tamtym okresie pierwszy raz widziałem, ale co to jest? Jakieś kreski, kropki, tutaj ten ale kobiety właśnie w Europie y, zazwyciły Polkiem, że tak fantastycznie się ubieram. A to wszystko to były, prawda, te kopie tych, tych, -ty, ale one potrafiły same użyć. Wyglądały stylowo, elegancko. No to Zresztą Polki fantastycznie urody y, na cały świat znane. Więc jakby <śmiech> inne czasy, ale jakby sobie ludzie radzili, prawda? No, Nie no, no ludzie, ludzie, ludzie... Zaradność była niesamowita. Zaradność była ogromna, tak. Zaradność Ta była ogromna, ale była, była była... Bieda była straszna. Naprawdę była straszna bieda, więc jak teraz... Y patrzę, wiesz, gdzie, gdzie jestem i, i czy, co udało się osiągnąć, no to jest mhm. pewne takie samozadowolenie. Samo tak. Z drugiej strony trochę na przykład y, może nie tyle, że żałuję, y, ale y, jakby to powiedzieć, y, chciałbym, żeby moje dzieci nie miały tak wszystkiego, od tak, bo jest, nie? Żeby, żeby umiały zawalczyć. O mhm. to chodzi. Bo bo bo bo wiem, by... szkolenia przeprowadzaliśmy. My wykłady w lesie. tamtych czasach mi, mieliśmy tylko mieliśmy instynkt łowcy. Tak. Jakoby... miałeś finkę, Ryszardzie, prawda? Miałem finkę. Miałem, ja miałem finkę. Ja miałem taki lepszy noż, mój tato był jest myśliwym i wiesz, A, miałem, to miałem Rambo. Taki... No nie, nie, tak, nie, nie miałem miał po prostu yy, pra, prawdziwą finkę, taką, wiesz... Mm -hmm. A nie tak, no, no, no, wiem, co się Nie te które nie te, które byłem w miały harcerskich, tak? <głosy> taki, wiesz, ta, ta, ta rękość <głosy> była taka odlewana do jakiegoś plastiku, prawda? Jakiś gumofilc ale, sztywny. Ale właśnie wydaje mi się, że ten, że ten instynkt łowcy, jakby umiejętność e też e nie wiem, zabaw zabawy czymkolwiek, tak? Ja, ja, ja, ja miałem takie jakie żołnierzyki, klock... Ja, miałem, ja całe życie marzyłem o klockach Lego. Nigdy nie miałem klocków Lego. Oryjców nigdy nie było stać na klocki Lego, które widziałem tylko w Peweksie, wiesz. To sobie sam wystrugałeś po... ten... Przechodziłem koło Poweksu i patrzyłem się w wystawy, wiesz, śliniąc się, że, że chciałbym mieć takie klocki. Nigdy nie miałem klocków Lego. Teraz, o, wiesz, teraz synowie mają tam Tony tego. 300 ja się... Destrojery, jedną gwiazdę śmierci. Czy... A ja się, ja się bawię ja bawi Le Lego Star Wars na przykład, w sensie grą w tak, <gry> tak, komputerze. Tak, tak. Znaczy na, na konsoli. Ale, ale jeszcze. kapsle jeszcze się ten. grało w. Capsle Capsle tak. się grało, tak. Grało, się Zarabiało tyłownieki. się rzucając na przykład, ja już zapomniałem nazwy Tygier, ale grało się, prawda, w dołek, grało się takim. Do, do ściany się rzucało, do krawędzi ściany się rzucało monety i wygrywał ten, zbierał wszystko i no, naj, najbliżej rzucił tak też, ona była najbliżej ściany. Na niej, Myśmy no... grali w coś takiego jak przerzucanego. No, to wiesz, każde podwórko miało swoją zabawę. Grało się w klasy. Mnóstwo, wiesz, każdy w Głóż... miał scyzoryk w ogóle. Każdy miał no proce. Tak, tak, tak, to na prawda. drzewa to się wchodziło właśnie, żeby, żeby po prawda, podziwiać widoki. Ja miałem takie drzewo. Lub wchodziło się, lub wchodziło się na dachy, co było głupie. Tak? Lub no nie, nie. Nie tak. polecamy tego. tak, Tylko Nie polecamy. Się robimy, nie, nie. Jak się dawniej dzieci bawiły, prawda? Dzieci... Wiesz, Tak na kratędzi. Ja, ja, wychodziłem, ja, wychodziłem, ja przychodziłem ze szkoły i od razu szedłem na podwórko, bo a ktoś będzie, nie? Bo przecież nie było telefonów i tak, po prostu wychodziło się na podwórko, pewnie jacyś koledzy byli, byli, no i się działo mhm. się do wieczora. Mhm. I jakby. Ja w... nie, nie, ja w... na, na, pewno, na pewno było bezpiecznie, tak, tak, dla, tak? Dla dziecka Dla dziecka było super bezpiecznie wtedy, to, to mhm. trzeba powiedzieć. To ja jest... w ogóle ostatnio moje wspomnienia odżyły, yy, kiedy, bo jest, jest taki komiks. Yy, Michał Śledziński napisał, tylko zapomniałem tytułu. O Siedle Swoboda? Nie, nie, to jest... Na, to, na, na, na szybko spisane. Na szybko spisane, tak. I to są takie, wiesz, trzy dekady i ja na razie czytałem tylko, tylko tą pierwszą część, dotyczącą lat 80. I to, to po prostu... Ja nie mówię, że to, wiesz, moja biografia czy coś takiego, bo tam, wiesz, było dużo takich innych rzeczy. Bardzo, oso bardzo osobiste. Nie wiem, czy to jest w ogóle mm -hmm. y wiesz, e autobiografia w jakimś aspekcie, ale na przykład były tam kwestie tych wojen podwórkowych. Przecież moja ulica walczyła z, z, ze stroną nieparzystą. Znaczy nie, my byliśmy nieparzystą z parzystą. I to wiesz, łańcuchy szły. Stało ja, się naprzeciwko dwudziestu, trzydziestu chłopaków. Ja mam trochę traumy z tamtego okresu, bo no, pamiętam, wiesz, że tam się rzucało kamieniami jak się kogoś trafiło, albo się było trafionym i tak dalej, to jakby za pierwszym razem, no nie, już tak dalej, coś ci zostaje do końca życia. Ja do tej pory prostu pamiętam to. Ale, ale wtedy się o tym też nie myślało. Jakby to później do doci docierało, nie? Po czasie. Ale to były takie krwawe bitki, nie? Coś, co dzisiaj to się nazywa ustawkami kibiców, kiboli i tak to, dalej. To wtedy to było tak, że nie wiem ile... Ja nie pamiętam na przykład poziomu brutalności. Tak jakby to, to moja pamięć wyparła całkowicie. Ja tylko pamiętam tę sytuację, że naprawdę było tak, że wiesz, jak na wojnie, że byli szpiedzy, którzy mówili, że idą, było, tam, było, za blokami było. są, już ustawmy się, no nie? Tego, jak sobie wiesz... pomyślisz, no nie? Przecież dzisiaj to by ludziom, prawda? szczególnie w dobie internetu, gdzie, gdzie wszystko jakby jest potęgowane, każda informacja, no nie? Zła, jak coś się wydarzyło raz to jak czytasz to w internecie, to jakby to się wydarzało codziennie, każdemu za każdym rogiem, nie? Najgorsza tragedia. Jak tak. gdzieś tam porwali dziecko, to prawdopodobnie teraz już na tej samej klasy porywają dzieci, no nie? albo na tym samym piętrze, na którym mieszkasz, więc tak naprawdę nie możesz wypuścić dziecka na, na 5 sekund samego. Wiesz, że, że do 12, do 15 roku życia będziesz dziecko sprowadzał do szkoły, bo... Nie, a, wtedy, a dawniej było tak, że wiesz, 6-7 lat, okej, okay, tam jest szkoła, ty mieszkasz tu, cześć. Nie, nie, nie wiesz, że ulicy to... były źli, tylko po prostu było takie inne, inne podejście, prawda? U ciebie były bitwy, jedna, jedna ulica na drugą ulicę, a u mnie były bitwy Polska z Polska Sowieci. Bo u mnie w mieście i na mojej ulicy mieszkali żołnierze żo żo żo żo sowieccy. Mm -hmm. nas okupujący, no i którzy oczywiście mieli swoje dzieci i te dzieci nas nie lubiły, a myśmy ich nie lubili. Skoro my się nie Aha. lubiliśmy, no to trzeba się pobić, nie? No ale ty miałeś, no, w takim razie miałeś jakby taki bardziej y, y, y, większy jakby y, y, powód, tak? Taki prawdziwy, no nie? A, a my, my po prostu, wiesz, ci mają parzyste, my parzyste, albo odwrotnie, no nie? I to, jest, no to tam, było tak. zabawne. Myś, no myśmy mieli powód tak, tak, no bo rzeczywiście że mm -hmm. ja, ja, ja po drodze do szkoły cały czas miałem, musiałem przejść przez... E, Wiesz, czasami chodziłem o płotkami, żeby tylko ominąć pionierów, którzy czekali, tak. tylko żeby spuścić mantopę. Był, był pas ziemi, nie. jakiś taki ten się przechodziło i prawda prawie podotrzałem z innej z drugiej strony. Wiesz, pe pewnie dla części słuchaczy to, co opowiadamy, to jakaś totalna abstrakcja. Nie, nie no, wiesz, to, to, stare dziutki do pewnie go po racie. to przecież było lekko tylko 30 całkiem. parę lat temu, no, nie? No. To, to, to nie jest nie tak dawno. Znaczy, ja mówię, ja nie, ja nie tęsknię za tymi czasami. Ale ja wspominam drzewnie, właśnie tak, tak nostalgicznie. Ja, broń Boże, nie chciałbym, żeby to było teraz. Nie, ale jakoś jest tak, że po prostu myślisz o tym samym, że, że jakoś rzeczywiście każde pokolenie jest inne. Nie gorsze, ale, nie, nie lepsze, ale tylko wiesz, inne. Ja ci powiem I, i... Tak. Mhm. Moja mama urodziła się przed wojną jeszcze i, i jakby pamięta końcówkę wojny i ona wtedy miała, nie wiem, 6 lat i. i ona że ona, jako dziecko, to, miło że to była wojna i, i, straszna, no to ona z nostalgią wspomina miejsce, jakieś miejsce, w którym wtedy, wiesz, cały czas uciekali, czy to przed, przed, Sowietami, czy to przed, czy to przed UPAP, czy to przed e, Niemcami. I, I mimo to, to ona zachowała niezłe złe wspomnienia, jakieś tam traumy, tylko jakieś, wiesz, piękne miejsca, w których byś, tak. jaki zamek w Baranowie, w którym, w którym się schronili na jakiś czas. I wiesz, czyli nawet z, z, z, z, czasów, z czasów nieporównywalnie bardziej strasznych dzieci hmm. zapamiętują, wy, jeśli im się, nie, tak mi się wydaje, jeśli im nie, nie stanie straszna tragedia, tak. e, to zapamiętują, jakby dzieci są w stanie umagicznić wszystko, wiesz, zrobić... Hmm. Ze wszystkiego taką krainę czarów. Jak labirynt tego. Labirynt fauna był, tak? Mhm. Piękny film, który też taki wydaje mi się prze prze prze przedstawia takie spojrzenie, że dzieci umagiczniają sobie wszystko. I fajnie. I bardzo... Ale wiesz mm -hmm. co, już myśmy tak odeszli od góry. Tak, wracając do bliskonu i tych, pra... <guliamy> i tych magicznych rzeczy na bliskonie, To jakby czym się dzisiaj młodzież zajmuje, to e, aż mi się normalnie tutaj e, przesterowało z, tak, z tego podekscytowania. E, czy, jakieś, e, czy byli jacyś cosplayerzy, cosplayerki? Czy byłeś Był, na konkursie by... w ogóle e, na, na najlepszy cosplay? Na, na konkursie nie byłem, ale że się kręcili wszędzie i rzeczywiście niektórzy byli bardzo dobrzy. Naprawdę, naprawdę robili jakby kłonucz wykonania kostiumów, robił wrażenie. Było też, były też na przykład cosplaye stacjonarne, czyli mhm. świetne rzeźby w postaci z, z uniwersum WoWa i naprawdę wykonane niesamowicie. Mhm. Było, były, były różne takie kursy. Były, był sklep, który był zajęty w zasadzie non-stop. Setki, jeśli nie tysiące ludzi non-stop kupowało... W te... Była jedna hala przeznaczona na sklep, i yy, yy, w którym można było kupić właśnie różnorakie pamiątki yy, bizardowe, czy to koszulki, czy to kurtki, czy to szklanki, czy to jakieś yy, podstawki. Nie wiem, no jakby szwarc, mydło i powidło z, z, <gry> z logiem ulubionej gry. Yy, sam kupiłem tego trochę, tak, więc nie jestem mhm. bez winy. Yy, i ten sklep był w zasadzie cały czas sklep. Hala. Cała hala przeznaczona na sklep. Oblegala. Ona, ona cały czas była pełna. Cały hmm. czas. I to jest nieprawda. wiesz, jakby logistycznie jak to zorganizować, to jakby przekracza moje możliwości ogarnięcia. Wszystko, I Wszystko było płynne, wiesz. Jak dosyć mało, mało czekania. Dodatkowo yy... Były były już jakby w tych głównych halach też miejsca, gdzie można było kupić pamiątki, byli wystawcy sprzętu, można było sobie skompletować, czy też zamówić jakiś jakiegoś wypasionego peceta i y, y, y, można było wziąć udział w aukcjach dobroczynnych z, i kupić oryginalne y, dzieła graficzne, y, czy też y, nawet jakieś rzeźby z, z WoWa i, i innych gier Blizzarda. Także cały czas działo się mnóstwo. Wszyscy ludzie byli bardzo pomocni, bardzo sympatyczni, zero agresji, naprawdę bardzo wszyscy tacy mieli. Natomiast problem dla mnie właśnie był taki, że nie, nie, nie potrafiłem wzbudzić sobie ekscytacji czymś, jakąś, jakąś niespodzianką niesamowitą, no bo wszystko wiedziałem wcześniej. I gdyby, mm. gdy było więcej na temat chociażby Diablo, to bym, to bym się bardzo cieszył. Co prawda. And one za... more thing diablo na tak. switcha. <głos> I, I gdyby na przykład został znaczy zawsze zawsze jak, jak się kończy bliską chociaż byłem teraz po raz pierwszy, ale przed, przedtem zawsze oglądałem bliską z, z odległości. Zawsze po bliskonie mam ochotę wrócić do wowa. I tak no właśnie, a ta temu. wersja wanila to mnie tak zainteresowała. Ja nie będę no, pracował, ale, nie będę ale kiedy się, ona wyjdzie, wiesz, Tak, właśnie bo, to, to bo, bo rozumiem, że ona jest vanila jakby w całej mechanice, koncepcji i tak dalej, ale graficznie ona oczywiście już będzie jak najbardziej yy, współczesna. Że tak, znaczy, to nie będzie tak. powrót do bo przecież wo, no, 2004 to jest to, to 2004. Jest, tak, to już jest prawda 14 lat, no właśnie będzie 14 roku. lat, tak. 14 tak lat, więc... więc fenomen. I ja po prostu chciałbym na nowo, znaczy już przeżyć, to już może już nie przeżyję, ale właśnie te, te, te, te rajdy na, na, 20, na 40 osób, gdzie było potrzebne to zorganizowanie, gdzie była potrzebna w ogóle taka dyscyplina, i to były niesamowite czasy, i ja bardzo chciałbym jeszcze raz na przykład zobaczyć ludzi, którzy, którzy potrafią się, tak się zorganizować i tak te grać, i na przykład to bym sobie na przykład na Twitchu obejrzał, eee, bo, bo, bo jaka ja, mało oglądać, czy ostatnio tylko, prawda, zerkam czasami, czasami i niedużo na na, na player uh, player known uh, battle battlegrounds uh, uh, uh, ale, ale tylko jakby na, na takie jak to się mówi najlepsze gry jakby nie, nie, nie oglądam na żywo tylko później przede sobie a, a, a sam nie grasz nie, nie, dlatego, że jestem po prostu za cienki. Za cienki no, bo... czy, nie wiem, czy za cienki. Wiesz, ja y, odpaliłem tę grę po raz pierwszy w życiu. W wersji wysła... konsolowej czy podstawowej? Tak, w wersji konsolowej, wersji konsolowej mm -hmm. która jest koszmarna, swoją drogą. <laughs> Wszyscy ja nie wiem. Nawet na Xboxie One X tak, jest tak, na ja, low. A, a, a, Na milion? Xboxie One X jest chyba na medium, które wygląda jak kupa. Ale, no, ale nieważne. Jakby była, była ekscytacja. I powiem Ci tak, grałem po raz pierwszy w tym życiu. W ogóle nie wiedziałem, o co chodzi i byłem w pierwszej ósemce. To jak ty nie wiedziałeś, że co chodzi i tak dobrze ci poszło? Znaczy wiedziałem, tylko że mam, tu, tu, tu, tu. Ma, ma, mam się przedostawać, do, że się zmniejsza obszar, tak? I muszę... Ale bo znaczy... się bardziej jako taki prepec, yy, że zbierałeś ja nie... rzeczy i tak dalej, czy zabijałeś? Nic nie zbierałem. Tak? Nie, nie, bo ja nie miałem broni w ogóle. Przez całą A. grę. A. <laughs> <laughs> ja, przez całą grę nie miałem broni, więc nie wiedziałem. Co, co, nie chcesz, to, co, jak jakiś? Powałem do... się i wiesz... Uciekałem ja zamiast samochód, i, i, i, i przejechałem kawałek, i później wiesz, takie zginąłem, Przeżycie mieli, tak. właśnie ciekawe. Takie... tak. Ale to było fajne, wiesz, to było fajne. Bo zwłaszcza, że nie miałem totalnie broni, więc wiedziałem, że, że jakby coś się stało, no to kaput. Mm -hmm. No i nagle czogałem się i nagle zginąłem. Nie wiem, co, mm -hmm. ktoś mnie zastrzelił. Nie wiem, kto, jak, że... Ale byłem, wiesz, pierwszy pierwszej osiątce, więc. Słysza, że na jakichś zawodach, czy gdzieś, ja oczywiście mogę zupełnie przeinaczyć. Tę historię, ale chyba był jeden z takich zawodników, który znalazł sposób na nie tyle że na wygranie, czy znalezienie się na szczycie w ogóle, tych, tych, tej, tej tabeli końcowej, nie wiem dokładnie jak to było. Po prostu znalazł sobie miejsce, w którym w którym się schował, wcześniej nazbierając dużo właśnie jakichś medykamentów, jakichś mhm. y, y, napoi energetycznych itd. itd. I, i, i e, ta bariera energetyczna nie była go w stanie zabić, bo cały czas e, regenerował się właśnie tym. Ale nie jestem Dobry. pewien, czy to właśnie tak było. Więc jakby, e, wiesz, te, te legendarne e, wanny, które potrafią, wiesz, przeżyć, na no nie, wybuch e, bomby atomowej, też e, też są bardzo ciekawym sposobem na, na przeżycie właśnie w, w tym świecie. No jeśli na przykład chcesz grać e, trochę tak pacyfistyczniej niż, e, niż jakby ci najlepsi gracze, bo jak na przykład właśnie oglądałem tych najlepszych streamerów to oni oni mają no, no, ci najlepsi też jest że to jest jakiś kosmos średnio na grę mogą mieć od od 15 do 20 e, zabójstw mm -hmm. a w jakichś takich rekordy tam są około 30 wiesz, tak czyli jedną trzecią zawodników sam Jeden pokonujesz gość, no tak, tak i no to tak. jest, ale to jest taka aprecyzja, wiesz, że tam z tych karabinów snajperskich, to jest, bo ta gra ma dosyć e, odzorowaną fizykę. Ja nie wiem jak, jak bardzo, bo to jednak jest wywołuje wszystko chyba z army, gdzie gdzie to było dosyć istotne. Ale to na przykład, wiesz, branie poprawki na na ruch, na na ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, jak to się widzi. Koriosa? Siła Koriosa? Czy tam jakieś tam, wiesz, te wszystkie takie snajperskie pojęcia, które, które mm -hmm. ludzie ludzie potrafią operować. Naprawdę widziałem niesamowite jakieś headshoty i tak dalej. Jak też naprawdę niesamowite zobaczyć takie, takie Battlefield Moments, które nieraz królowało na YouTubie, to teraz na, na właśnie dzięki popularności Battlegrounds, to, że mm -hmm. gra już prawie, nie 25 milionów ludzi albo i więcej. Oczywiście nie wszyscy grają cały czas, ale jakby tyle kopii się sprzedało, tak jakby te, te, te, te, ta, magnituda, nie, to jest złe słowo. A jakby ta, ta, ilość tych przypadków jest większa, tych, tych, tych, momentów, więc one się częściej trafiają, więc one są, to, jakby te, te, składanki spektakularnych, jakichś, ściągnięć kogoś, że snajperki, no nie, jest jakiejś niesamowite logości, jest tego więcej. To się niesamowicie ogląda, bo po prostu patrzysz ludzi, którzy wydają się, że to nie, to nie, to nie, nie mógł być normalny, gracz, to jest jakiś cyborg. E, dlatego, powiedzmy, do oglądania rzeczywiście Battleground, ähm, Player w Battleground jest, jest, jest, jest grą ciekawą, ale, Niestety, cały czas się obawiam, że moje umiejętności, nawet mi się wydaje, że w grając w takim stylu, jak Ty grałeś, Ryszardzie, nie pozwoliłoby mi ty, tak się nacieszyć na tym dniu, więc e, spokojnie, być może poczekam, aż pojawią się jakieś patche, trochę grę zoptymalizują e, na, na, na konsoli i wtedy, mhm. wtedy się zainteresuję, nie zainteresuję. Ale grałeś coś jeszcze w ogóle... Temat Bliskonu możemy zakończyć. Znaczy no tak powiem mi tak, tak że, że, bardzo, że mimo, że na nie bawiłem się świetnie, to w ostatni dzień, przed ostatni dzień, poszedłem do, do Disney Worldu. I tam bawiłeś się sto razy lepiej. I tam bawiłem się, może nie sto, ale lepiej. Po prostu... Widziałeś już to, jakąś mógł... taką specjalną sekcję tam Disneylandu, wydzieloną specjalnie pod e, Alien vs Predator Landu? Nie, jeszcze nie. Natomiast byłem na, na przyjażdżce promem w Gwiezdno Wojennym było super. Nie, no ogólnie było fantastycznie. Cieszyłem się jak, jak jak dziki przez cały dzień. Było naprawdę świetnie. Ale dobra, co jeszcze graliśmy, proszę pana, przez ten, ten... No ja ja w ogóle gram w Battle, y, Battlefield Bad Company 2. Oczywiście w wersji polskiej. O! o. Jestem pod tym wrażeniem. Nie wiem, kto to robił. Nie wiem, jak ten, ale rewelacja. Zresztą ja uwielbiam Cesarego pozurę, On jest świetnym aktorem i, i czasami jest tak, że Gasz, no nie, prawda, z, y, w grę zlokalizowaną, nie zawsze ci głosy pasują. Mhm. Ale jest coś takiego niesamowitego, y, w tej takiej, w tej energii, którą y, postaci daje Cezary Pazura, że, że wiesz, jakoś, jak no, fenomenalnie się słucha tych tekstów. Oczywiście czasami żałuję, że niektóre teksty mi się urywają, bo błakatka, stęka wchodzi, czy, czy jakby jakiś checkpoint zaliczyłem. I na przykład, y, do tej pory, y, no, nie wiem, jakim ulubionym fragmentem Predatora jest właśnie, czy tam jakim ulubionym momentem w filmu Predator jest... Tam jest taki, taki dialog jest. Jest, Sam jest, jest. Się... go pisałem. Więc... No i właśnie jakbyś mógł Ryszardzie Nie, nie o... pamiętam, nie pamiętam. Pamiętam nie. tam też dialog o DDT, o tym o tym, o tym pestycydzie, którym się tam za młodu zatruwał. Ale nie pamiętasz, wiesz, to było tyle lat temu już. Tyle lat temu to było. Ale w ogóle gra się moim zdaniem nic nie zestarzało. Szczególnie, że teraz kiedy, nie wiem czy szardzie wiesz, ale tak zupgrade'owałem sobie trochę peceta. Skromnie, bo tam tylko pamięć, procesor i karta graficzna. I tytan. Dwa tytany SLI. czy No, tak. skompresowane do jednej takiej 1060, ale 6 gigowej. I w ogóle, no, wszystko na ultra. Wszystko. Nawet y, włosy Geralta i, i, i sierść wszystkich zwierząt, prawda, w Wiedźminie 3 mogę sobie wszystko odpalić na ultra. Więc jakby y, Battlefield, y, Bad Company 2, no, wszystko oczywiście na najwyższych tam ustawieniach i bardzo ładnie gra wygląda. Jakby nie czujesz... A, a monitor ma... masz też 4K, czy nie masz monitora? Nie, nie no, mam Full HD, a to tu mam 3D, którego... O, ostatnio z 3D korzystałem w Crysis 3, bo tam jest jakby w, w opcjach, nie musisz na przykład włączać gry jakoś specjalnie, tak? tylko w samym w menu gry. Ale masz okulary ja. do tego, czy... Mam, mam, mam, ma, ma. bo to jest... kiedyś tak specjalnie się napaliłem na to 3D i kupiłem sobie ja... monitor 3D. Aha. Ja aż tak się nie napaliłem, <laughs> ale, ale, ale, ale kupiłem 3DS-a, więc trochę się napaliłem... <laughs> No tak, no ale ja, ja wierzyłem i ale wierzę, że, że, że 3D jeszcze będzie miał swój moment, tylko mi się wydaje, że następny etap w tej technologii będzie już bezokularowy. I, i kiedy już telewizory będą właśnie bezokularowe... Jeśli to, będą to, bezokularowe, to tak, ale tak? Nie, nie są... Znaczy nie wiem, technologia jest, tylko czy na tak wystarczająco wysokim poziomie. No Ja się po prostu obawiam, że teraz już totalnie położyli prawda 3D, no bo jak nie robią telewizorów nowych, a filmy jeszcze, jeszcze wychodzą, to jest ciekawe, nie? Że... Ale wiesz, ja chciałem przypomnieć, że filmy to wiesz, głównie chyba w 3D wychodzą teraz. Tak. Cały czas wszystko, ale chciałem przypomnieć, to że. W film... bardziej, tak. Pierwsze filmy 3D to chyba tam lata 50. 50, tak. Więc. Jest, minęło jest... 50 lat i, i, się, i się pojawiły na nowo, więc teraz za 50 lat już będą telewizory, takie, wiesz. No przecież Hitchcock. W y, pełni nakręcił... holograficzne. Hitchcock nakręcił właśnie w latach 50. Dial for the Murder? chyba Murderer. Ojko, nie, nie, nie pamiętam dokładnie tytułu, aż, aż, aż szybko, szybko sobie. O! Nie, to nie jest. Nie, tak? Tak, da, no, Dial M for Murder. Taki to był tytuł mhm. z 54. roku. E, Hitchcock nakręcił. I wiesz, to najpierw, że to jest film, który. To nie jest film z efektami jak, jak jakiś Avengersi i tak dalej, wiesz, Fajerki. To jest. To jest właściwie kameralny film, który, który. Właściwie toczy się cała akcja w jednym pokoju. I, I to 3D jest je, ja widziałem to w 3D i się bardzo przyjemnie ogląda. I oczywiście co kilka lat to 3D wracało. Chyba był taki, w latach 80. Było też tak, wierzyli, że to że to jest ten moment, prawda, dla 3D. Później chyba w latach 90. coś było. I teraz niedawno coś było. I tak chyba będziemy co 10 lat z tymi technologiami skakać sobie i tak dalej. Chociaż teraz wszyscy tak, prawda, 4K, 4Ta i HDR, że to jest najważniejsze. No. Ale tak jak mówię, no, gram właśnie sobie w Bad Company 2 i bardzo przyjemnie mi się strzelę. I, I też w międzyczasie gram w Seven. The Day is Long Gone. E, tylko tylko e, troszkę dalej. Słabe jest. No właśnie znaczy, mi się podoba, ale są irytujące momenty. Aty, e, w, już rozmawialiśmy o tym w poprzednim odcinku, więc nie będę Cię tutaj zanudzał, drogi Ryszardzie, mm -hmm. ale gra ma świetną atmosferę. Naprawdę kapitalny świat. Jest rozbudowana, ale na cały czas gdzieś tam jakieś takie, wieże. no chciałbym, żeby trochę jakby... E, czasami wyciągała rękę do ciebie, tak, że czasami mm -hmm. wiesz, tak, e, tak, oszukiwała w, na twoją korzyść, nie? Że, a, a gra jest taka, że bardzo często się ginie, wiesz, im, im częściej, szczególnie w grze RPG, giniesz, tym jesteś bardziej zirytowany i tak dalej, i tak dalej. ale to jest oczywiście, e, jeszcze, jeszcze, jakby ostatecznie opinii nie, nie, nie, nie, wyrażam, póki co, nadal widzę w tej grze, wiesz, wiele interesujących elementów, więc, ale gram sobie po prostu tak jakby, Yy, na przemian i, i przyznam, że, że Bad pani 2, no, to jest, to jest taka gra, która mnie strasznie wciągnęła, bo ja zupełnie, nie wiem, może ja nikt nie przyznam, tak naprawdę Bad Company 2, ale ja nie pamiętałem yy, tak naprawdę elementu, szczegółów fabuły. I, i, mhm. I, wiesz, też, też mówiłem o tym w poprzednim odcinku, że zaskoczyło mnie to, że, yy, początek jest podczas II wojny światowej, nie? Że to jest ten, ten tak, ja jestem przeskok do, do czasów współczesnych, ale takiej alternatywnej przyszłości. Mhm. kiedy, kiedy Mamy Rosję, która właściwie jest jak, jak, jak, jak na przykład w Vaterlandzie czy jak w Wolfensteinie. Niemcy, tak? że po prostu zdomino zdominowali całą Europę i ta zimna wojna no, trwa w najlepsze właściwie, ale w tym przypadku to jest, to jest czego się bać, nie? Że, że to nie jest tylko po prostu jakby prężenie mózgu. Tak. No, świetna gra, naprawdę kapitalna i tak mówię, no, lokalizacja Ty coś dlańców. No ale, Ryszardzie, na pewno grałeś więcej rzeczy ciekawych, więc e, oddaję Ci <głos> To właśnie, właśnie nie wiem, czy, czy mówiłem, chyba nie mówiłem, o grze Hobb. Chyba Hobie... rozmawialiśmy. Tak, tak, chyba a... Tak, nawet jest, nawet taką układkę zrobiliśmy. Tak, tak, się tak. tak. To o Hobbie rozmawialiśmy. Później było Super Mario. No tu ja skończyłem. Skończyłem Wolfensteina Old Blood Czyli ten. Czyli ten... dodatek Standalone do. Tak, Radio dodatek. No duża gra w zasadzie pełna gra tak, do tak. tego. I tak trochę się rozczarowałem, średnim, moim zdaniem no, I grałem. Ze mówedy, i... no, ja rozumiem. <laughs> I grałem i wymaksowałem platformówkę, która wyszła razem z premierą One X, czyli Super Lucky Stale. A to nie znam. I... Albo pod kamieniem byłem. I to jest platformówka. I powiem ci tak. To jest, to jest bardzo średnia gra. Nie wiem czemu ona dostała na Eurogamerze, że jest Recommended, czy tam nawet Essential, bardzo wysoka. To jest bardzo, bardzo... Sprzedali się, sprzedali się. Bardzo średnia gra. Ja bym dał jej tak 5, 4, 4, 5 na 10. Czyli warto... Tak, jak się lubi platformówki, to można zagrać. Ja bardzo lubię platformówki, dlatego w nią, w nią zagrałem i już ją skończyłem. Można dosyć łatwo też ją wymaksować. Ale jejku, jak, jak on... Ma upośledzone sterowanie, niedokładne. Ma mm, światy, które są takie, takie strasznie, jakby generyczne. Mm -hmm. <laughs> takie, takie, jakby spod, bez, strasznie polotu. bez polotu, jest, y bez polotu. Bohater jest bez polotu. Są problemy lekkie techniczne też. Y no nie wiem, no. Jakby, wiesz, zagrałem w Super Mario i zagrałem później Super Lucky Stale. W ogóle to są dwa, dwa światy. Hmm. Totalnie hmm. dwa światy. To jest jakby... W ogóle Lucky State to jest gra, która pierwotnie się pojawiła na Oculusie tylko i można było grać tylko w okularach. I, i powiem że ja w nią grałem w okularach. Mi się grało w nią lepiej na goglach niż, niż normalnie. Jakoś, nie wiem, ta, ta, ta, ta imersja i wejście w świat było. Jak, co prawda, tak naprawdę byłeś tylko kamerą, tak? Patrzyłeś, ale mogłeś się zbliżyć, obejrzeć wszystko, popatrzeć no. i, i to, to było fajne. A tutaj, no nie wiem, no jakoś skończyłem ją tak... Trochę z przymusu, tak? Bo, a, włączę sobie, pyknę. nie? To, mhm. Może tam jakieś osiągnięcie wpadnie, bo nie, nie, nie jest to trudna gra. Ale na pewno już do niej nie wrócę, nigdy. To jest, nie, chyba, że po pijaku. ale jak, już nie piję, to, to raczej na to pewno. To jest jakaś ciwna gra do tego. Wiesz, może Więc... to sterowanie wiesz po kielichu ma sensu, nie? No, nie Natomiast zupane, wiesz, po prostu, jest to i ta imersja. Znaczy imersja na, na, na przykład Ten. do, do, do, do, do Maria Odyssey cały czas wracam i do... Yy, i na przykład teraz z młodszym juniorem y, do Mario Galaxy 1 i 2, które są genialne. Genialne. ale jest dużo lepsze nie? Do Disney. Tak, przez, tak, ja obiektywnie, tak obiektywnie. Tak obiektywnie szersze. Nie nie. nie, nie, nie. Nintendo nam nie zapłacił za ten komentarz, że bo, jedna bo, gra Nintendo bo, jest lepsza od Nie, poważnie ci mówię, że nie, bo na przykład są rzeczy w Galaxy, które mnie wkurzają, na przykład brak pełnej kontroli nad kamerą. Mhm. I to jest wkurzające. Wiesz, jak się przyzwyczaisz do, do Odyssey, gdzie gdzie naprawdę możesz sobie wszystko obejrzeć ładnie i, i jakby jeśli chodzi o kreatywność, to oba tytuły są na równym poziomie, tylko jakby inaczej. Ja tak się cały czas zastanawiam, skąd autorzy Mariów biorą te swoje wszystkie zakręcone niesamowicie pomysły, bo one są niezwykłe. Ja ci powiem, Ryszardzie, tylko tak ciutko. Okay. LSD. LSD. Grzyb, grzyb, grzyb, grzyb, grzyb, grzyb. Tak, grzybki. No tak. To... Z, tak. Dlatego, Je jest, konsum, konsum dlatego jest Mushroom Kingdom. No właśnie. Ktoś to pewnie już Le i dlatego, tam... dlatego Mario, jak zje Grzybka, to wiesz, od razu lepiej. Dlatego, no, no, tak rośnie w siłę, nie? Tak rośnie w siłę. Taki jest butny Ale i nie, od razu no, po wiesz. Pomysły, pomysły są fenomenalne, i, i, i kurczę ja, ja marzę o tym, żeby jednak pojawiła się na, ta, ta, ta wsteczna kompatybilność na Switcha i żeby się pojawił. Super Mario Galaxy pierwsza i drugie na, na, na, na Switchu i żebyście jeszcze Sunshine też pojawił na Switchu, do którego mam tak. ogromny sentyment, który też jest świetnym Maria, Marianem. Ja w ogóle chciałbym, żeby naprawdę wiele gier, które niestety ze względu na niską sprzedaż, niską, małą popularność Wii U przeszły jakby bez echa. To były tytuły na wyłączenie na tę konsolę, żeby one ponownie zostały wydane no, na No, bajoneta się pojawi. Na przykład Bayonetta, no nie? To będzie bardzo I, fajny i, zestaw. I, i ja, tylko na Switcha. Ja bym bardzo chciał, żeby Zenobl Blade Chronicles X się pojawiło. Mm -hmm. Dlatego, że ja specjalnie tą drugą częścią, co, co teraz wyszła, ja nie jestem zainteresowany. Ja w ogóle nie jestem zainteresowany. Od, od, odpycha mnie swoim projektem graficznym. Totalnie. No ja właśnie. Nie mógłbym na to patrzeć. Ja patrzę na filmiki z tego i tak, o Jezus. A, tak, a wydaje x... mi się, że, że X jest taki bardziej dojrzały, x wy... może do... znaczy, x o ile może japoński dojrzały, RPG być tak. dojrzały oczywiście, tak. ale, ten, ale chodzi mi o to, że po prostu jest jakby, tam jest taki trochę więcej hard science fiction w tym wszystkim, tak mi się wydaje i dlatego chciałbym bardzo x -a na switch. No jakby Jest parę takich gier, które, które mogliby wydać rzeczywiście na... Donkey, Donkey Kong Returns na przykład. No, no, no. no. Więc... To jest bardzo, bardzo dobra i bardzo trudna. Czy oni do, nie, nie muszą nas słuchać, ale jakby tak zrobili nam taki gest prawda, na święta, to byłoby miłe, sure. że, że taka informacja... Następny na Nintendo Direct, tak, słuchaliśmy Fantasma i tam Rysła <laughs> mówili, że chcieliby... Myśleliśmy na tym trochę, dobra będzie, dobra będzie już, okej. Okay. Nie, to byłoby bardzo fajne, to byłoby bardzo fajne. Zresztą w ogóle fenomenalny rok dla Nintendo. No, 10 yy... milionów to konsol, jakiś kosmos. <głos> yy, najlepsze milionów. gry właściwie ta pierwsza dziesiątka szkipi od gier na, na Nintendo. Już pierwsza to piątka to praktycznie w niektórych yy, yy, rankingach to właściwie wypełniona tylko grami Nintendo, tak. nie. więc y, Breath of the Wild, mimo że ja nadal no, no, uważam, że GTA, seria i tak dalej, to są lepsze gry niż, niż te wszystkie Zeldy, ale Przyjmuję to, że Breath of the Wild mogą się podobać na tyle, żeby to była gra roku. Tak, akceptuję ten, ten wybór. Więc jakby Nintendo absolutnie nie musi się martwić o swoją przyszłość, żeby taki... Wiesz, jak ludzie już płakali, no nie? O, że skończy koniec Nintendo, bo Wii U... Że, że że wiesz że oni tam tylko wypalają te miliardy, które wcześniej zarobili no i, i, i tak, wiesz, to że takie można było powiedzieć te łzy takie, tak y, Woody Harrelson wycierał, wiesz, łzy z tak, dolarówkami, no nie, to tak tak właśnie to wyglądało pewnie, wiesz, ci w Nintendo tak słuchali tych ludzi, którzy już tak, wiesz, no nie, koniec bach, wyszedł Switch bach, zrobili ten y, Super Nintendo Mini, ten y, Classic, mm -hmm. to samo y, z, z Famicomem, prawda z Nintendo ludzie kochają Nintendo, potrzebują Nintendo i Nintendo wie, jak na tym zarobić i, i, i też potrafi dostarczyć dobre produkty albo bardzo dobre produkty. To nie jest tak, że oni po prostu obcinają te kipony jak leci i, i się w ogóle na tym nie zastanawiają, tylko jednak nawet nawet gry, które powstają na licencji, przy współpracy. No przecież Mario i Kurliki, to jest gra, jakbyś mi powiedział, że to jest gra robiona przez Nintendo, to ja bym absolutnie uwierzył. Bo to jest no, produkt tej klasy. Tak. Tak. Od początku do końca, zresztą w ogóle króliki, chyba, że nie rozpoznaję tej, ale wydaje mi się, że w Super Mario Odyssey się pojawiają, nie? To to takie jeden z tych, tych takich potfie, potężnych takich potworusów, nie? nie tych nie. kapeluszników takich. To nie, to nie to nie, są króliki, nie. To są, nie to są. jakieś inne króliki. za no. ale... słabo znam to uniwersum, znaczy uniwersum, ta, ta, ta, Muszę zgłębić, muszę się doszkolić, jakiś poradnik przeczytać. Ale, ale fenomenalny po prostu, fenomenalny rok dla Nintendo i ja się cieszę z popularności Switcha, dlatego że to spowoduje, że tak jak było trochę, trochę z, Nintendo, z Wii, że duzi wydawcy, i mam, tylko mam nadzieję, że to trochę lepiej wyjdzie, jakby tym, tym wydawcom, jak to się mówi, third party, nie? Że, mhm. że będą produkować gry, traktując Switcha na równi z właśnie z Xbox'em, one z PlayStation 4. Bo, bo czasami ludzie są w stanie machnąć ręką na, na jakieś niedoskonałości graficzne, ale na przykład. Z, Fajnie jest zagrać w Duma na Switchu, nie? Fajnie jest zagrać w, w NBA, e, 2K18 chyba e, na Switchu. Mimo, że Akaty, ja mam problem z tą grą, że ona to jest która wierzy, że nie dość, że wymaga połączenia z internetem, to jeszcze jakiejś absurdalnej wielkości patrzę i, i tam jest wiele problemów z tym. Ale naprawdę tak gra świetnie wygląda wersja na Switcha. Na tyle dobrze, że nie można mówić, że ona jakoś totalnie odstaje. Więc jakby kiedy kiedy e, konsola jest popularna, jest, jest baza użytkowników, duży wydawcy nie mogą zignorować wiesz, tej platformy I, i cieszę się, bo to będzie powodowało, że na przykład w takim przypadku, jak, jak no mam nadzieję, że uda się, prawda, zoptymalizować e, Battle Chasers Nightwatch do tego stopnia, że w końcu wydadzą e, tę grę na Switcha, bo, bo naprawdę to jest... E, e, to jest konsola, która no, właśnie dla kogoś, to, kto czasami ma zajęty telewizor albo chciałby sobie jakoś wygodniej w jakimś takim innym, w innym miejscu zagrać, niż, niż tylko prawda na kanapie przed telewizorem, no, to jest świetna rzecz. To jest świetna rzecz. na przykład w samolocie, nie? w długiej podróży do Los Angeles czy gdzieś tam. Wziąłeś Switcha, prawda? Tak, oczywiście. Becie, tak, tam, tak, no, no. Wziąłem Switcha i kupiłem sobie na miejscu dodatkowego Doka, żeby móc grać w to. Ten... Wzięłem taki słynny unboxing powstał tego, <laughs> tego, tego, tego, tego mini tak. Doka. Ale ja się no. trochę bałem, bo, bo, bo była jedna opinia gdzieś tam, że może, to ktoś zgłosił, że może się spalił switch i w ogóle. No wiadomo, że opinii takich negatywnych zawsze, one są zawsze bardziej widoczne. Używaj, używaj tego zasilacza oryginalnego z tym dokiem i to powinno być OK. Nie używaj tego zasilacza, którego pewnie mógłbyś z tym dokiem dostać. I to chyba rozwiąże problem. Nie, właśnie używałem zasilacza, który dostałem z dokiem, bo innego nie miałem. Aha, I nie było pożaru. Nie, bez problemu. Chociaż tam w Kalifornii coś płonęło. Chyba nie dokiem. Tak, spowodowałem pożary lasów, przez co, że odpaliłem Maria w doku. No i grałem sobie w Mariana tam. zasadzie tylko w Mariana grałem. I, i, i bawiłem się świetnie. Mhm. To co, Ryszardzie? Na koniec szybciutki, taki króciutki kącik kulturalny. E, coś ciekawego czytałeś? Coś ostatnio oglądałeś? Serial, film? Co byś był tak naszym drugim słuchaczom w stanie polecić? Hmm. Szczerze? Szczerze powiem, że chyba nie. E, no, czy, Ostatni Jedi... No, czy nie, odradam, nie, no w no, Ostatni Jedi jeszcze... Nie widziałem, tak? Wstyd przyznać, ale jako fan mimo że jestem fanem nie widziałem, bo w dniu premiery byłem tak chory, że nie byłem w stanie w zasadzie zlec się z łóżka. Mhm. I później nie miałem okazji jakoś pojechać, więc... Ale z końców kulturalnych, no w zasadzie komiks oczywiście też się liczy, tak? Oczywiście, liczy. no zdecydowanie, tak. No to, no to taki dosyć ob obrazobórczy komiks autora kaznodziei, czyli Garta Enisa Chłopaki. <śmiennie> bardzo, boys po polsku, opaki i bardzo, bardzo, bardzo, bardzo polecam. To jest takie podejście z innej strony do tego, do tematu superbohaterów. Ja ogólnie nie jestem fanem facetów w rajtuzach i, i, i pań W majtkach na rajtuzach jeszcze przede wszystkim. dobrze, w majtkach na rajtuzach. A to jest bardzo interesujące podejście do, do, do, do tematu, które pokazuje świat. W którym to superbohaterowie są jest ich, jest ich bardzo dużo. Natomiast są to niestety zwykli ludzie ze wszystkimi ich zaletami i wadami, głównie z wadami, bo z superbohaterstwem wiąże się też spora, spory brak jakichś emocji innego, innego typu i mhm. potrzebni są ludzie, którzy pilnują tych e, superbohaterów e, i to jest niby podobne podejście, co w, w Strażnikach, Alana Mura i Dave'a Gibbonsa, e, mhm. ale jednak od, e, znacznie bardziej obrazoburcze i, i też potroszno wulgarne. E, mhm. Tam To jest tylko i wyłącznie dla dorosłych komiks, absolutnie. Straż, strażnicy niekoniecznie, Alana Mura tutaj jest zdecydowanie tylko i wyłącznie dla dorosłych, bo tam się dzieją takie rzeczy, no, powiedzmy... Mhm, których młode, młode oczy nie powinny, nie powinny zdecydowanie oglądać, nie? I, natomiast scenariuszowo i, i, i, i pomysłowo, no to jest y, pierwsza liga. Świetnie, świetnie się to czyta. Y, bardzo cie też ciekawe podejście do tłumaczenia, ponieważ wszystkie przydomki bohaterów zostały przetłumaczone. O. A to są oczywiście bohaterzy, na nowo stworzeni, którzy oczywiście są wzorowani na, znan na znanych i, i istniejących, Czyli na taki Batmanie. Taki Ekwiwalent Batmana właśnie, jak się nazywa. Jest, jest, technorycerz się nazywa. Jest technorycerz. A. Jest technorycerz, e więc tutaj akurat nie, nie ma problemu, ale, ale jest na przykład bohater, który się nazywa Kiełbasa Miłości. <śmiech> <śmiech> <grymne> ale jakby to, to jest sowiecki, to jest sowiecki bohater, tak? bo on ma taką basę pełną miłość. <grymne> no, <grymne> tak. prawie, prawie dosłownie no, można przyjrzeć. Można, można że, że jakiś jak taki jakby... kasanowa, prawda, wśród tych tak, bohaterów. Ale jest na przykład taki odpowiednik Supermana, nazywa się Ojczy... Ojczyznosław. No. I tak za pierwszym razem to było, kurde, to tak, ten, dziwnie jest taki bohater, który się nazywa wściekacz, jakiś zapalać i tak dalej, ale po pewnym czasie dla mnie to wszystko zaczęło grać. I tak. no, naprawdę, jakby wszystko zaskoczyło na swoje miejsce i w ogóle mnie to nie radziło. E Być może tak właśnie jest kwestia, wiesz, że, że jak pewnie pierwszy raz się pojawi... Znaczy AK to były takie lata, że może ludzie nie, nie mieli takiego. Przynajmniej młodzi ludzie, którzy czytali wtedy komiksy, prawda, w latach 30. Nie jak się pojawił Superman, tak, tak dziwnie brzmi: Superman, tak. Ale jak się.. Batman, jak to brzmi w ogóle. Ale jak się osłuchujesz, tak. E, to przecież teraz jest. Batman. I wierzę, to jest no, jakbyś nie zamienił na nic innego. No. Jak, był, jak był, przed wojną był wydawany w Polsce Flash Gordon, to jak był wydawany? Błysk Gordon. No, I no. Się... I, Ale jeszcze mi trochę brakuje tych czasów, że, że dbało się o to, żeby jednak co, co się dało, to tłumaczyli. Że tak jak na przykład w, w IT teraz się troszeczkę odchodzi od tego, ale, ale zawsze mi się podobało to, że każda wersja Windowsa miała wszystko wszystko przetłumaczone na, na, na, na, w danym języku. Mhm. Że bardzo niewiele rzeczy było, było zostawiane. Że mi się wydawało, że praktycznie chyba nic nie było zostawiane. Że, że nawet najdrobniejsza nazwa, najdrobniejsza rzecz miała swoją, swoją, swój odpowiednik w danym języku. I to było takie takie interesujące, prawda? Że teraz mhm. się już tak od tego odchodzi i trochę to nie może na globalizację, że w, dzięki temu ta, ta dana rzecz czy, czy dan, coś jest rozpoznawane na całym świecie, nie tylko prawda, no bo jak się czasami prawda przeskakuje z jednego, na przykład z, z Windowsa, na przykład w języku angielskim do Windowsa w języku polskim, to czasami jest trudno znaleźć tą samą rzecz, nie? Owszem, ale jakoś tak, jeśli chodzi o język, to, to, to mi tego trochę brakuje. I dlatego to jest to jest przyjemne, że akad w, w tym komiksie o to zadbano, nie? żeby żeby jednak nie zostawiać jakby nazw własnych, jak to niektórzy mówią, że nie, nie nazwy własne trzeba zostawić, tak, więc to powinno być wszystko po angielsku i tak dalej. Nie, to nie jest to nie jest prawda. Jak absolutnie. się da, jak ten to to robić. Dlatego na przykład ja nigdy nie czytałem tej, tej, tej wersji Łozińskiego, czy dobrze mówię? Tak, Łozińskiego. Władzy gdzie gdzie wszystko, nawet właśnie nazwy miejscowości były tłumaczone. Ale uważam, że, że, że, że, to, że to było potrzebne. Że tak, tak. Znaczy, Ale czy, pro, czy wyszło z dobrze, no nie wiem. Problem z Łodzińskim nie są nazwy, tylko jest ogólnie beznadziejna jakość całości tłumaczenia. No to właśnie. Jest, I czasami to też jest... to, że na przykład no niektóre nazwy słowa, które były bo... fajnie przetłumaczone wcześniej, już miały polskie odpowiedniki, tak jak chyba Obierze Świat na przykład nie wiem, przez tak. było na łazik. Tylko dlatego, tak. że musiało się różnić do tego oryginału, no czy jest, od tak tej pra... wersji, która już wcześniej Tak było. naprawdę to powinno być jeszcze inne słowo, bo, bo Obierze Świat nie, nie jest dobrym by słowem. Mm -hmm. Na stride to powinien być włóczyki. O, powinien właśnie. być włóczyki. Po prostu, tak. E, i, tylko, że pewnie, nie wiem, może pani Maria Skimieska uznała, że to jest zbyt podobne do Włóczykija, który był wtedy złominków. Z, z złominków super popularnych. Ta. i Natomiast Łuczeki lub wręcz włóczęga, no, to jest pow, powsinoga albo. To pow, piękne słowo, tak. Polskie. Natomiast łazik, no nie, no łazik nie. Plus u problem jest jeszcze w tym, że on, on spolszczył te nazwy wbrew Tolkienowi, który jakby napisał wskazówki i tłumaczy, co, co powinno tak. zostać przetłumaczone, co nie. Jak, naj, jak najbardziej można było przetłumaczyć Bilbo Baginsa. Yy jak najbardziej nie można było przetłumaczyć Rywendell, o co, o co, mhm. o co, o, o co e, Tolkien zabiegał. Natomiast Bilbo Baginista trzeba było przetłumaczyć tak, żeby te wszystkie nawiązania do toreb, worków było, jak, tak. było, <laughs> by, by, było jakieś zachowane, a nie robić z niego Bilbo Bagosza, tak, e, tak, któryś tak. kojarzy się z bagnem jakimś, jakimś i to mhm. Bilbo Bagosz z Bagoszna. A co to jest Bagoszno? Bag's End, no to jest raczej, to jest, to, to, to jest ewidentnie chodzi o, o torbę, o worek, o sakwę. W, w, w, w, wersji, w wersji czeskiej to zrobiono znacznie z większą głową i tam w wersji czeskiej chyba ta główna wersja jest ogólnie szczeszczona I, I, i, Nie zbezczeszczona, właśnie, godzina. Nie, tylko szczesz, zczeszczona. Mhm. I, i chyba, z, chyba jest, jest jak najbardziej dobrze przyjmowana. Czesi mają zupełnie inne podejście do tego. Oni wszystko, wszystko tłumaczą, tak. Tak? Wszystko tłumaczą, wszystko dubbingują. Jakby, Mniejszy wstydzą, kraj, że, jak dba o to, nie? I taka... Nie wstydzą się swojego języka Ja mam czasami wrażenie, w że, Polacy, że Polacy się wstydzą swojego języka, a polski no, jest taki obciach, i... nie? wiesz tak, Ja mi się tak to nie podoba. Ja uważam, że po prostu polski język jest piękny i, i, i warto... Nie ma nic obciachowego w polskim języku. Absolutnie. I I wstyd, jak mamy biały jakby... orzeł, super bohater, to... Super sprawa. Super, super. Wstyd, że czasami, wiesz, nawet... Znaczy nie nawet, ale, ale my, którzy jakby język polski kochamy, szanujemy i staramy się go jakoś wynosić na piecach. Tak, nawet, nawet, ja, błędy, nawet ja, no. który kaleczy niestety. No, kaleczymy, kaleczymy. Znaczy, co ty co nie, ja, ja. No nie, ja też kaleczę. Ryszardzie, błagam No dobrze, dobrze. W każdym razie bardzo chłopaków polecam. Y, mocny, mocny komiks... Y, Dobra historia, świetnie zarysowani bohaterowie, ciekawe zwroty akcji, dobra, mocna rzecz. Jeśli Koznodzieja się wam podobał, to i chłopaki się wam spodobają. Nie. Ja już to na koniec tylko, tylko wspomnę, bo jestem właściwie w połowie, to nic jeszcze nie przeczytałem, więc, ale to jest drugi tom, yy, taki, nie wiem czy, czy, czy pamiętasz kiedyś, wspominałem o książce Adept Adama Przeszty. I teraz się pojawił drugi tom y, Namiestnik, ale generalnie głównym bohaterem jest y, Ola Wrudnicki, alchemik a mm. właściwie adept nie? i to jest, i on jest adeptem dlatego że w świecie takim, takim alternatywnym świecie y, początku y, XX wieku, to mniej więcej y, akcja chyba w, w tym drugim tomie konkretnie toczy się chyba w, w 1916 mm -hmm. W pierwszym tomie, Polska była pod okupacją rosyjską, w drugim, w drugim tomie jest pod okupacją niemiecką. Ale to taka jest nieistotna sprawa. Ważne jest to, że w tej, tej okupowanej Warszawie, zresztą też w wielu miejscach na, w Europie, są tak zwane enklawy. I to są jakby miejsca magii. One są specjalnie otoczone, zabezpieczone, żeby ta magia, że tu potwory, które są w tych enklawach, nie, nie wydostały się na zewnątrz. A, a głównym bohater jest właśnie tym adeptem, dlatego że on czasami wyrusza na wyprawy, do tych enklaw, żeby uzyskiwać tak zwaną materia prima, nie? Czyli, czyli taką pierwotną mm -hmm. materię, którą wykorzystuje właśnie do, do, do czegoś rodzaju magii. I jednocześnie tam w tych, tych enklawach są biblioteki, gdzie są jakieś tajemne słowa, trochę jak, jak w Skyrimie tam, to długo, nie? I tam jakieś wywołujemy mm -hmm. jakieś efekty. Więc jest, jakby to jest jakby taki, m, takie tło, jakby tego tego świata, nie, że, że, jest, że jest, taka magia, ale ona jest taki, ma troszeczkę inne jakby źródło niż niż że jakby, jakby tradycyjna magia fantasy, nie? Mm -hmm. i główny bohater jest właśnie takim alchemikiem, adeptem ma bardzo ciekawe przygody, ma, ma e... on ją nazywa kuzynką, ale to jest kobieta, którą on wyratował właśnie z tej enkl enklawii. Tutaj no zdradzę troszeczkę, że ona, się, ona jest demonicą w jakimś rodzaju takiego em takiego potężnego maga też, ale że, przy, że on jej pomógł, to ona mu przysięgła wierność, więc jakby ona dla niego jest niegroźna, Jest taka interesująca postać. W każdym razie całe, całe to miejsce akcji, yy, czyli właśnie yy, jakby to powiedzieć, właśnie, bo to nie jest ani to międzywojnie, nie jest ani itd., ale to jest taki okres właśnie historyczny, ja bardzo lubię, kiedy jest pojewany, bo on, on trochę zahacza o steampunk, ale w tym przypadku no, nie ma steampunku, no, bo nie ma tej technologii, ale właśnie jest ta magia i jest ta materia prima. Bardzo ciekawy świat, bardzo mi się podoba i akurat jakby drugi tam otwiera jakby kolejny ciąg tej intrygi, w którym jest związany właśnie główny bohater. Tam współpracuje, czy znaczy pomaga w ogóle carowi w czy no i tak no i to tak. ja, tutaj bardzo wchodzić w szczegóły te, yy, tej fabuły tak mówię no ja jestem w połowie i, i, i mógłbym po prostu opowiedzieć co się wydarzyło od tego, od tego momentu mhm. ale Fajne mi się było. bardzo bardzo mi się namiestnik podoba i w ogóle adet mi się podobał. i to jest, to jest wiesz książka to jest taka to jest polska fantastyka nie bo ona jest wydawana ta książka przez fabrykę słów więc nie więcej jakby wiesz czego się spodziewasz ale ale naprawdę yy, bardzo dobrze się to czyta i, okay. i jest interesujące. Jest... No, to, no to chyba spróbuję. I, I tyle z mojego polecania, bo, bo jeszcze tam ej, bardzo fajny film oglądałem na Netflix, ale okazuje się, że on jest tylko na razie no, jeszcze nie dostępny w Polsce. Ten, ten z Jackie Chanem, tak? Tak, Foreigner. Bardzo ciekawy, wiesz, bo Jack... ja myślałem w ogóle, że Jackie Chan już całkowicie zarzucił granie w filmach akcji, gdzie musi fizycznie, prawda, grać, nie tylko mm -hmm. pokazać swoje niesamowity warsztat aktorski, który zdobył przez lata, kopiąc po twarzach tych bandytów wszystkich. To tutaj jest bardzo ciekawa historia, wiesz, e, e, główny bader traci córkę i to jest taka jego prywatna vendetta, a w tle Belfast, Londyn, e, IRA, czy IRA, przepraszam, i mm -hmm. tak dalej, i tak dalej, jest bardzo ciekawe tło. E, Szczególnie to się oglądać, wiesz, przez pryzmę na przykład tego, że ja mieszkam w, tam, gdzie mieszkam, i jakby w ogóle nie ma praktycznie śladu tamtego czasu, e, a jeszcze tak 20 lat temu naprawdę, e, wiesz, nie było koszy na, e, na śmieci na ulicach, bo to było potencjalne miejsce, gdzie można byłoby bombę wsadzić, żeby coś w mhm. Naprawdę e, interesujący, m, interesujący e, temat, więc jak się Foreigner pojawi na się w końcu w Polsce, to naprawdę polecam. No i tak, tak króciutko, więc e, to wszystko. No, i Myślę, że możemy zakończyć e, tym akcentem. E, możemy, no, e, pra, prawie dwie godziny, prawie dwie godziny. Ale bardzo sympatyczne, bardzo, bardzo mi brakowało tego. I na koniec chyba musimy złożyć y, y, serdeczne życzenia wszystkim naszym słuchaczom tak świąteczne. Jest. Pamiętajcie, żeby cały święta spędzić na graniu, tak? <laughs> tak, prawie tak. Spędźcie y, piękne, rodzinne, szczęśliwe i radosne święta. Bawcie się dobrze. Jeśli chcecie, to grajcie. Jeśli chcecie, to nie. Ważne, żebyście byli szczęśliwi i żeby wasze rodziny były szczęśliwe takoż. Dokładnie. Dziękuję Ci jeszcze raz, Szadzie. Dziękuję wszystkim naszym drogim Dziękuję słuchaczom. Bardzo. Pamiętajcie, żeby nas odwiedzić Rysława na jego stronie facebookowej facebook.com kreska też na Instagramie officialryslaw. Nie wiem właśnie, jak często tam publikujesz... Ostatnio, ostatnio, ostatnio bardzo rzadko. Jakoś właśnie byłem trochę, trochę chory, byłem, więc, więc mało było aktualizacji, ale może to się zmieniło. Pamiętajcie, żeby wejść na stronę www.fantasmagieria.net, na stronę, właśnie na grupę Facebookową Fantasmagieria, dołączyć. No i, wiadomo, polecać znajomym. Tyle, no, słyszymy się za tydzień. Hej, na razie.